Witam, Fantasmagieria podczas podkastkach komputerowych i konsolowych, odcinek 282, ja nazywam się Damian Haga dachman i ze mną jest... Juliusz Kączalski! Julek! ale widzisz, nie pozwoliłeś mi, lek, nie pozwoliłeś mi, żebym Cię tutaj wprowadził, wiesz? Nie, pozwoliłem właśnie. Do no, freszki. Ale ja chciałem po swojemu. No, ja wiem. Ja chciałem tak jak Ty. Damian Kalu, witam, witamy, tu, je, jak wiesz, że ja Cię zawsze wprowadzę tutaj, bo ja, ja Cię znam jak łyse konie. Ty moją starą, Klasz, ja Twoją starą. Musimy tutaj zrobić tak. Więc wspaniały Juriusz Konczarski, 51 komentarz. No. Juriuszu, po tym wprowadzeniu wirtualnym chciałem Ci podziękować za zmobilizowanie grupy. Jak widać... No wiesz, podziękowania nie są tylko dla mnie. Nie przyszedł bez, echa. Nie przyszedł bez echa. Ruszyliśmy troszeczkę społecznością naszych słuchaczy. Co mnie cieszy i łechce wielce. Pamiętajcie. A myślisz że to dlatego, że umówmy się, to był najlepszy podcast 100 lat. Tak, tak. Zresztą y... zobacz, jak, jak blisko jesteśmy odcinka 300. No. Że już to jest ja... właśnie... Pamiętasz siebie 7 lat temu? No, byłem innym człowiekiem. Miałeś jedną brew zamiast dwóch. Miałem stary Xboxa 360, najlepszą konsolę na świecie. Teraz teraz masz Wii U, na które na przykład nie będzie Ubisoft robił gier już. Z, ze swoim z fania, z fan, fantastycznym silnikiem Massive. Nie, ja, wiele potwierdził, że nie będzie w ogóle robił? Czy, czy wiesz, ja? To, ja czytam czasami takie serwisy plotkarskie typu Kotaku, typu jakieś inne poligony i tak dalej. I tam padła taka informacja, że silnik Massive, czyli to jest silnik, który będzie między innymi wykorzystywany w grze The Division. Tom Clancy's The Division. Święty A to jest jakiś nowy silnik? Znaczy, to jest silnik, który właściwie wraz z tą generacją konsol gdzieś wchodzi. On niekoniecznie nie, nie, nie jest na przykład do, do wykorzystania na konsolach, ale on też y, oczywiście będzie y, odpowiadał za, za to, co się dzieje w grze. Y, na przykład takie jak, jak Division, bo to jest gra z otwartym światem, który gdzie w, wchodzisz w reakcje z różnymi przedmiotami, wiesz, to te efekty świetne i tak dalej. czyli generalnie to co zwykle, nie? Tylko, że jeszcze ładniej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej efektów, nie? Czy to mm -hmm. jest silnik, który po prostu mm, opatrząc na to co, to, co tam widzisz, po prostu zrywasz szczękę z ziemi. No wiesz, no. Ubisoft bardzo do, dobre silniki, jeśli chodzi o właśnie tą, tą, tą wizualną prezentację świata. Ja nie wiem, jeśli chodzi o fizykę, czy tam wszystko jest tak tip-top, ale te gry właśnie z, z Kanady, Naj, najpiękniej wyglądają. I ja na przykład nadal jestem zachwycony Far Cry 2, mimo że już gdzieś ten świat tak wspaniale może teraz nie wyglądać, jakby on się troszeczkę zestarzał, ale jak z jakimiś modami, z jakimiś duperalkami, no to może nadal zapierać tych w piersiach. I wspomnę tutaj Far Cry 2, bo jesteśmy tutaj, e, Juliusz, chyba jednymi z nielicznych ludzi, którzy doceniają, doceniają tę grę. Ja pamiętam, że na nią przeszedł. Tak, ja nawet mam do dzisiaj Batynkę. pudełko w edycji kolekcjonerskiej. Proszę, proszę, jaki jak ten świat. Jak, jak sprzedawałem grę na to pomyślałem, że sobie zachowam to pudełko. No tak, no bo grad <głos》głos》głos》głos》> w normalnym pudełku, więc teraz jest tak, że właściwie nie chcę im się specjalnie jakoś yy, drukować jakiś, czy robić jakiś wyjątkowych pudełek. Po ale nie, bo to było pudełko takie, wiesz, takie, kartonowe, takie duże, takie. Ja nie, ja mówię, chodzi... ale chodzi mi o to, że sama gra nie jest w jakimś specjalnym pudełku. Tylko ona jest, to jest ta sama gra, którą możesz kupić osobno w sklepie. No, no tak. To jest tak, sens, tak, tylko tak. kolekcjonerskiego pudełka, w tak. masz jakieś gadżety, koszulki, szmaty, duperele. To no, było stary, ja nie pamiętam, jakie ta, tam na pewno był taki album z grafikami, ale mówmy się, no, to była farsa, no ale, ale chyba, ja pamiętam, że stałem się posiadaczem tej kolekcjonerskiej wersji tylko dlatego, że kupiłem to w jakimś Media Marci i to kosztowało tyle, co normalna wersja. No ja też tak kupuję wersję. Chyba, ja nie pamiętam, czy ja to kupiłem, mówiąc, wiesz, to było wieki temu, więc nie pamiętam, czy to było, ale zgadzam się, z, znaczy nie pamiętam, czy to, czy, czy to było już jakoś tam po premierze, czy nie, czy to było od razu, czy, czy po prostu to było przecenione, mhm. ale rzeczywiście Far Cry 2 to była gra, która niezmiernie mi się podobała, pamiętam, chyba wtedy mówiliśmy, że no da się zrobić Crysisa na konsolach, ludzie. mhm. mhm. No, no i, i zrobili. I, I zrobili, no mówmy się tak, że jakby nie mówić, byliśmy prorokami. No. Który to był rok, w każdym razie, wystarczy o, się cofnąć. Znaczy, ja powiem ci tak. Wiele rzeczy, o których my mówimy, o których rozmawiamy w fantasmagii, gdy mamy sobie, a później okazuje się faktem. Tylko że oczywiście mało kto pamięta. Nie, Ludzie powtarzają to, co my mówimy, ale jak to się mówi, nie, nie, nie, nie mówią o źródle tych, tych pomysłów. No. Ale tak to bywa, prawda? Mhm. Ale nie bądźmy jakimiś megalomanami z, y, i tak dalej. Ale a propos tych kolekcjonerskich y, edycji, powiem ci, walczyłem ze sobą, z, mhm. moim, z moj, moją siłą woli jak lew i tą walkę wgrałem, i tak. nie zakupiłem edycji kolekcjonerskiej Dark Souls 2. W trzeciej mhm. części twojej ulubionej gry Demon Souls. I powiem Ci, że tak 100 euro za figurkę, 30 centymetrów, jakiś tam malowany plastik, ścieżka dźwiękowa, jakaś niby mapa, jakiś niby album. I, to, i widzisz, ja pamiętam, jak albumy z tymi, yy, z tymi właśnie obrazkami, artworkami, jak to się ładnie mówi, z angielska, to były format A4. Grube zeszyty, na kredowym, pięknym papierze. Jeżeli to brałeś na kolanach siadałeś i pokazywałeś. Wiesz, ja mam parę takich albumów, które ja na przykład swoim dzieciom będę pokazywał. Mówię, patrz, tutaj jest właśnie Wiedźmin, a to Tris Naga, a tu na przykład jeszcze coś tam z Daj spokój, Nie. No tak, tak będzie, zobacz. A teraz albumy, wiesz, jak wyglądają albumy? No to są, no takie, to są wiesz, grafiki z gier. No nie, ale chodzi o to, że to jest wielkość jest takiego zeszyciku, który jest mniej więcej tej samej wielkości, no co to to właśnie to w Far, DVD. To w Far Cry był jeszcze mniejszy, bo to była taka, wiesz, taki... taki I to był taki sam to była taka sama wielkość, jak nie wiem, czy pamiętasz, yy, nie wiem, czy miałeś kolekcjonerską wersję GTA yy, czwórki. Tak. W takim pudle, wiesz, metalowym. Ja to tak, pudeł, ja to mam do tej pory. No ja też, czyli to i tą jest... torebkę ostatnio wymieniłem. Tam była taka torebka, wiesz, do noszenia. Jest świetna. Ja, ja, ja, i ja... Wiesz, ja, ja stary jak jeździłem w teren gdzieś, to pamiętam, że zawsze ją ze sobą brałem i teraz wymieniłem w niej zamek, bo się, bo się popsuł. Znaczy, Także... dbasz o nią. Znaczy... Wartość kolekcjonerska jest stary nie do przecenienia, no. Ja, to to, się... ja tą torbę uwielbiam, tylko że ona jest trochę mała i trochę licha, ale jest, ale ma swój ale... Wielkie ma swój... R, Rockstar, nie? Jest z boku. No jest z boku. Z razu widać, Nasz. że jesteś gość. Jest I jak wchodzisz prawda, do siłki była... z taką torbą. I stary, umówmy się, i, i, i jeszcze do tego dochodziła ta, skr ta skrzydka, sk skrytka, skrytka taka tak, ta metalowa. Ta skrytka, znaczy widzisz, dla mnie to jest taka najgorsza rzecz, dlatego, że ta Zajebista skrytka, ta skrytka, wiesz, skrytka możesz ją otworzyć, to po pierwsze. Po drugie, <laughs> po drugie ten kluczyk, wiesz, ja to wszystko mam. Ja tam trzymam, wiesz, bo tam jeszcze była ścieżka dźwiękowa. Dorzucona. Tak, mam, mam to oczywiście, no. no. i tam takie parę pierdół, no nie? No, znaczy... Ja uwielbiam GTA i GTA 4 na przykład bardziej lubię chyba niż 5. Zresztą chyba o tym wspominałem. Więc dla mnie, ta, nawet jeśli to pudełko to jest o oh, kant pupy rozbić, to jednak ta torba była super. To, te rzeczy dodatkowe były super. No i wiesz, no GTA jednak... Znaczy mnie tylko wkurzała, to... mnie tylko wkurza jedna rzecz stary w tej edycji znaczy, kolekcjonerskiej, to... tak naprawdę, i jedna rzecz to jest, której żałuję, że ja kupiłem tą, tego, tą edycję kolekcjonerską na Xboxa 360. I to wszystko było w no, jak najbardziej, ale stary, ale tylko jest jedna wada tej wersji, bo kolekcjonerska, przynajmniej w Polsce, to, ale to chyba była taka sama wszędzie. Ta kolekcjonerska wersja na Xboxa 360 miała na okładce Niko Belik, czy tam Belić, wszystko jedno. Natomiast wersja na PlayStation 3 miała tą laseczkę, która liże tego Lizaka. I mi się ta, to pudełko bardziej podobało. A, widzisz? I, i żał... A wtedy nie miałem PlayStation 3. I chciałem właśnie mieć. To, to, wiesz, taka, taka jest, taka ona, ten, to była, strasznie mi się ta tapeta w ogóle bardzo podoba. Wiesz, ja tego taka... nie wiedziałem. Nawet jako. na telefonie miałem to, to, to, to ten, i strasznie żałowałem, że właśnie coś takiego. Ale wiesz, o którym rysunku mówię. tak no to jest ta, to, Taka laska taka co zaglądała tam chyba przez te okulary, jakoś tak wystawała i wzrok i lizała, takiego Lizaka, wiesz. Ale nawet nie wiedziałem ta... o tej różnicy. Rzewnie no, stary, wiesz, Damian, że... umówmy się, no, na nie bez kozery, kultową postacią tego podcastu. Prawda? Jestem ja. Święty Mikołaj. Ale nie, ale jaka co? Bardziej wtedy wolałem jednak tą wersję na 360, bo ona była lepiej zoptymalizowana. To jednak było istniejsze wtedy. Być może dzisiaj bym wybrał. Znaczy dla mnie wtedy to był, to był no. wybór, bo ja miałem wersję, ja miałem wtedy akurat tylko Xboxa, ale, ale pamiętam, że później, parę, chyba rok czy dwa lata później, jak zagrałem wersję na PlayStation 3, to wcale nie odniosłem takiego wrażenia, że ta wersja jest jakoś dramatycznie, wiesz, yy, gorsza. Nie wiem. Może jednak kinoskopowym grałeś albo coś jest. Jest, się. Że, to... Wiesz, wydaje mi się, że problem porównywania w ogóle tych gier między platformami, jak patrzysz na wiesz, na, na platformę, tak? I patrzysz na wersję na Xboxa 360, na PlayStation mm. 3 i nie wiem, na Nintendo Wii U na przykład, albo cokolwiek, to, to jakby problem polega na tym, że. Yy, no tak, jak, jak patrzysz na takie porównanie, gdzie widzisz wszystkie te wersje, to rzeczywiście jesteś w stanie zauważyć, że, że okej, okay, tak, no wersja na Xboxa jest na przykład najlepiej zoptymalizowana, albo wersja na PlayStation 3 najlepiej chodzi i tak dalej, nie? To wszystko widzisz. Tylko, że w momencie, kiedy grasz albo masz tylko jedną platformę, to jakie to ma dla ciebie w gruncie rzeczy znaczenie? No, żadne, żadne. Żadne. Czy znaczy, wiesz, ale ja miałem akurat dwie platformy, ja mnie to już miało, rozumiesz? Ja mam w tej I... sytuacji, że y, ja wchodziłem. Jest wow. taki, taki serwis y, Lens of Truth. I oni zajmowali się bardzo. I zajmują się nadal bardzo dokładnym porównywaniem y, grafiki. I tam, tam takie rzeczy wychodzą, wiesz, jak, jak tu jest lepszy tu jest, tu są lepsze cienie, tu jest lepsze światło, y, tu ciut lepsze tekstury, a tu jest więcej trawy, nie? Tylko, że to wiesz, w tym momencie. Y, już te wszystkie gry, te wszystkie silniki już były tak zoptymalizowane, że na przykład wersja GTA 5 na PlayStation 3, moim zdaniem jest lepiej zrobiona. PlayStation no. 5 powiedziałem? Nie, GTA no, 5 na PlayStation 5 na PlayStation 5, tak. A ja już Ale jestem aha, w, aha. w przyszłości usłyszeli się do piersi, ja mam PlayStation 5. Ale to już jaki jest szczegół. Ale a propos tych pięknych światów i Ubisoftu, podrosłałem Ci drogi Juliuszu bardzo interesującą informację. Wyciekły zdjęcia. To jest świeżynka. To jest news z ostatniej chwili właściwie. Wyciekły zdjęcia z kolejnej e, części, był nawet kolejnych dwóch części e, gier z serii Assassin's Creed. I wreszcie chyba wszystkich e, prośby zostały wysłuchane. Akcja przenosi się do Paryża. I to do Paryża z XVIII wieku. Więc e, całkiem, całkiem to może interesująco wyglądać. No, nie będzie że Eiffla. Szkoda, ale, no cóż. No. Juliuszu, jakie są twoje, jakie były twoje pierwsze reakcje? Bo ja wiem, jako, jako fan Assassin's Creed'a, jak zareagowałeś na te zdjęcia? No, powiedz mi te pierwsze wrażenie, takie jakie miałeś. No, żadne, mówiąc szczerze. Czyżbyś był zupełnie nie czuły na, no, lepari. Znaczy, znaczy wiesz, ja patrzyłem na te Assassin's zdjęcia, znaczy. jak mi wysłałeś to ja patrzyłem na nie na telefonie i mówiąc, że nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia i teraz patrzę na te, wersje, na te zdjęcia na, yy, na tym na komputerze i tak się zastanawiam to, to ma być niby ta nowa generacja na Nie, to, na są, wiesz, to, są zdjęcia, to są zdjęcia które wyciekły nawet ciężko powiedzieć, czy to jest wersja alfa czy nie, to nie jest jeszcze wiesz, gotowe cokolwiek to tylko pokazuje tam urywek część architektury ma ci dać jakieś pojęcie, jak to będzie wyglądało bo na pewno tam jeszcze mnóstwo rzeczy, jakichś efektów w ludzi. Na razie tam naprawdę nic nie ma. Tam, tam są same obiekty. Ale, no tak. ale, to, ale ten Paryż nawet na tych zdjęciach wygląda bardzo sympatycznie. Znaczy, bardziej mi chodziło nie o to, że oglądasz te zdjęcia i czujesz, że one po prostu pokazują jakąś nową jakość, tylko Wspomniałeś, że jesteś fanem Assassin's Creed, w ogóle Assassin's Creed, a. jesteś teraz na etapie kończenia części trzeciej. I mm -hmm. Po prostu, czy interesuje cię, nie wiem, Paryż, czy interesuje Ci ten, ten setting? Bo właściwie w tym momencie Assassin's Creed stał się taką, taką platformą do wrzucania, nie wiem, różnych dziejów, różnych akcji, różnych miejsc. Oczywiście, ja ci muszę Jak szczerze tam po... ja, ja, ja, ci, jeszcze, jeszcze, ja, ci, ja ci muszę powiedzieć szczerze, mi się. Niezmiernie mi się podobał setting pierwszego Assassin's Creed, pierwszej części, czyli wiesz... No co tam było? Bliski, tam? Wschód. Bliski wschód. tak W trakcie tej, nie wiem trzeciej Krucjaty czy którejś. Mhm. I, to, I to mi się niezmiernie podobało, bo to było takie mało eksplorowane, a jeszcze dawało szansę na właśnie wtedy jeszcze jakby te, jedyna gra z takim otwartym światem, która jak to się mówi, gra piaskownica. Jedyna taka gra, czy taka najbardziej kojarzona to była oczywiście seria GTA. Gdzie mieliśmy kwadratowe budynki wieżowców i tak dalej, a tu nagle się okazywało, że wchodzimy w ogóle do jakiegoś miasta średniowiecznego na Bliskim Wschodzie i chodzą ludzie po ulicach i to żyje, to tętni życiem i biegamy i w ogóle jest, niesamowicie to wygląda. Potem, mimo że bardzo mi się podobał wiesz, Assassin's Creed Brotherhood i bardzo mi się podobał Assassin's Creed dwójka, ale chyba Brotherhood bardziej mi się podobał yy, i ten setting włoski jest dla mnie fascynujący w jakimś sensie, to jednak nie byłem do niego w ogóle przekonany, wiesz, zwłaszcza początkowo. Yy... Mi się włoski bardzo podobał, ja, ja uwielbiałem, widzisz, yy, jaka... T, yy, nie wiem, gdzieś przeżyłem w swoim życiu taki... Krótki, bo to, to można powiedzieć, że krótki, ale moment fascynacji Florencją. Uh -huh. ja tam byłem, ja rozpoznałem, później, jak będąc w grze, byłem w stanie rozpoznać, znaczy, ja ja jak to To jest uh -huh. ta turystyka elektroniczna, nie? Że po prostu. To prawda, ale ja pamiętam, że jak, jak, jak odwiedzi... mówiąc szczerze, jak po zagraniu w Assassin's Creed Brotherhood odwiedziłem Rzym i później wróciłem i, i chyba mówiłem to już kiedyś, że na tej fali wspomnień od razu zainstalowałem Brotherhooda, to mówiąc szczerze. No tak, no niby jest to Rzym, ale to nie ale wiem, to jest wycinek, wiesz, to powiesz. ciężko powiedzieć. Tam jest parę takich znaczy, tam charakterystycznych To są te lokacje, które, wiesz, które oczywiście nie wszystkie, tak bo, bo, bo nie wszystkie były wybudowane, na przykład, nie wiem, jakieś pańskie schody, to, to były trochę później powstały, więc, mhm. więc tego nie było. Yy, ale powiem Ci, że jakoś, nie wiem, no jakoś, jakoś dzisiaj to do mnie nie przemawia, zwłaszcza, że teraz nawet odpaliłem, dla, dla ciekawości odpaliłem, yy, ale może to, nie, nie wiem, czego to jest zasługa, odpaliłem tego Creed Brotherhood na pc i też zobaczyłem, wiesz, fragmenty i Jakieś tam się, mimo, że mam ustawienia na, na fulla, bo to jest już gra leciwa, to, to, to mam wrażenie, że, że wiesz, że to jest takie, takie sobie. Ale powiem Ci tak, nie zgadzam się w ogóle z opinią, Jeszcze jeśli mogę zrobić małą dygresję do Oczywiście. Assassin's Creed 3, nie zgadzam się w ogóle z opinią ludzi, którzy mówią, że Assassin's Creed 3 jest słaby. Nie wiem, czego to wynika. Ja pominąłem Konstantynopol i powiem szczerze, Konstantynopol to ten setting mnie już kompletnie nie interesuje i w ogóle na mnie nie działa na moją wyobraźnię. Nie wiem. Ja, ja mam ten problem, też... że yy, o ile Konstantynopol po prostu nie, nie... Nie mam z nim jakiegoś takiego emocjonalnego związku. Prawda? Poza tym on się jakoś tak specjalnie nie wyróżnia. To są jakieś. Przynajmniej ja. ja Grand to... Revelation. Ja nie wszędzie gry. To, ja jest, to, jest, to jest gra, w której też utkwiłem, ale ja nie mam jakiegoś tak, że mnie odpycha. Po prostu Słuchaj, gdzieś mnie nie pociąga. To... Tak. Ta ostatnia część rozdziału pod tytułem Eco jakoś tak nie dociera. Po prostu. No właśnie, a, a mnie właśnie na mnie to nie zrobiło żadnego wrażenia, i też, oczywiście, miało to duże znaczenie, że, że, że to musiałbym grać na PC, ale wiem, że Kulden ostatnio mówił, jak nagrywaliśmy, że, że, ten, że ten Konstantynopol jest nawet lepszy od Assassin's Creed Trójki. Ja ci powiem tak. Mi się niezmiernie trójka podoba. Mi się podoba cała fabuła. Niesamowicie się wciągnąłem w tą opowieść. Jestem zaciekawiony, co się dalej wydarzy. Podobają mi się misje, ale to, co mi się najbardziej podoba, to generalnie ten świat. Tak, to jest mój klimat. Ameryka u progu rewolucji i walki wolnej, to jest ten klimat. Ale on jest taki trochę zakłamany, prawda? to jest Słuchaj, no wszystko jest zakłamane, tak? Asasin, który jest... Nie ma problemu z niewolnictwem? Ale wiesz, asasin, który jest... No to jest osobna historia, ale asasin, który jest i y, y, y, trenuje go Murzyn jeszcze. Mm, to jest, <laughs> I, to, tak. I to jest, że tak powiem, na progu Ameryki, która walczy o, że tak powiem, o niepodległość. No, no nie wiem, czy widziałeś w ogóle tak, Kolejna dygresja w takim razie. Nie wiem, czy widziałeś ten film zniewolony. Mm, e, właśnie. Tam jest po prostu. E, e, początek jest taki, ja nie będę tutaj ci opowiadał w tego filmu, ale tam jest, tam jest taki element, który po prostu aż. E, Aż dziw bierze, nie, jest trudno do uwierzenia, nie? ale to jednak jest, jest fakt, że tam głównym bohaterem jest wolny właśnie e, e, Czarny, czarny e, który, który jest synem wyzwolonego właśnie niewolnika i on już prowadzi normalnie takie życie, jak inni Amerykanie, tak? Ale to jest oczywiście w biale. Fał... To... I to on, właśnie ten obraz jest bardzo zawałszowany, dlatego że oni nie traktują go z góry, oni nie traktują go równo, a jednak do, do późnych lat, nie wiem, 60., -tych, 70., -tych, to jednak y, nawet jeśli ktoś nie miał nic przeciwko, prawda, czarnoskórym, to nadal ta segregacja swoje robiła. I, i to, że na przykład y, czarnoskóry w mógł wejść do sklepu i tam nikt mu nic nie powiedział, to, to wiesz, to jest takie oderwane życie, jakby gdzieś tam ta prawda historyczna jest e, gdzieś na boku, bo licencja poetyka jest ważna, żeby pokazać, że ten człowiek prowadził niesamowite życie, zanim po prostu, wiesz, nagle wszystko runęło nie? i zaczyna się właściwie ta, ten drugi akt te, tego, tego filmu. Więc e, dla mnie po prostu e, to, że na przykład w Ascricie nie, nie ma takich, e, takich rzeczy, no nie, to też jest taki moment, no nie, gdzie, okej, okay, to byłoby fajnie, jakby to jeszcze mógł na przykład, nie wiem, niż ten prawda? edukacyjny. Ja myślę, że w ogóle szukanie waloru edukacyjnego w tych grach jest, mija się z prawdą, bo ja też pamiętam, że y, jako taka wycieczka historyczna i tak dalej, być może, ale z drugiej strony jednak ten setting... Ale dobra, nie chcę, nie chcę tego, tego wątku rozwijać. To, co mi się wiesz, niezmiernie podoba jeszcze raz, to, to to jest kwestia tego rodzaju, że y, te miasta, wiesz, na przykład czytałem, czy oglądałem recenzje, w których mówili o tym, że ci, ci recenzenci amerykańscy, że, no, że to, to miasto jest niskie generalnie, te domki są niskie i to wszystko zupełnie inaczej wygląda niż tak, jakby to miało wyglądać, nie wiem, w tych poprzednich częściach Assassina. Kompletnie ten argument do mnie nie trafia, ponieważ ten setting cały, wiesz, ten Boston, te, te uliczki, to co się tam dzieje na tych uliczkach, no to jest niesamowicie żywy świat i... Fascynująco, dla mnie to jest kapitalnie zrobione no, słyszałem. Widzę że... mnóstwo błędów, widzę mnóstwo rzeczywiście jest mnóstwo błędów takich, ale to są błędy techniczne. Rzeczywiście, tu jakaś postać zniknie, tu tam się coś, że tak powiem, zablokuje yy, yy, i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że wiesz, że no to, to oczywiście to trochę psuje. Jak... Znowu Ubisoft oczarowuje cię światem. Ale tak. gdzieś ta, ta, ta Myślę, rozgrywka że tak. niekoniecznie Myślę, że... jest... nie, nie, rozgrywka jest świetna, bo, bo i animacje są super, doszły jakieś tam animacje nowych ruchów, to znaczy, nie wiem, nowe w stosunku do Brotherhooda, tak? bo w mhm. konstantynopolu nie grałem, więc, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy one już się wtedy pojawiły. tak, Nowe jakieś pomysły, że nie wiem, tu się przebiega przez, przez jakieś otwarte drzwi i nagle jest się po drugiej stronie ulicy, tak, bo się przechodzi przez budynek. tak, I to wszystko wygląda kapitalnie i to wszystko rzeczywiście jest, jest rewelacyjne. Mhm, mh. Ja to niestety nie grałem w Asasynski 3, więc... Ja nie mam polecam. A do, tego jeszcze, a do tego jeszcze dochodzi, słuchaj, cały otwarty, znaczy w cudzysłowie otwarty, bo to są jakby te levele pokazujące ten yy, to pogranicze, tak? Czy, czy, Znaczy nie pogranicze, ja źle mówię, no, ale ten, ten dziki świat, nie? Ten, ten jeszcze niezdobyty, gdzie ta przyroda jest taka niesamowicie yy, yy, przytłaczająca i tak dalej. Ja wiem, że tam pewnie są jakieś ograniczenia i, i, I że wszystkie drzewa i, są takie same. Tak, i że wszystkie drzewa są takie same i tak dalej, ale mimo wszystko to, to wygląda świetnie i to mi się bardzo podoba. I, mhm. i rzeczywiście paradoksalnie te ograniczenia ograniczenia sprzętowe, no bo to jednak już nawet nie tyle, że UI, ale to jest mniej więcej ta sama wersja, która jest na, na PlayStation 3 czy na Xboxie, to te ograniczenia sprzętowe w postaci tego, że nie wiem, jak, jak wychodzisz z miasta i widzisz jakąś dużą połać terenu, no to widzisz, że ta trawa gdzieś tam się kończy, że dalej to już to, ta grafika się powiedzmy coraz bardziej... No, ale to też jest taka, taki teatr. Je, wiesz, w grach trzeba e, e, troszeczkę mózgu uszyć wyobraźni. To niewątpliwie, no, ale i tak dożyjemy takiego momentu, kiedy, kiedy tego nie będzie. Tak, powstaną takie konsole, gdzie one sobie z tym A zawsze poradzą. Ja się obawiam, że, że dojdzie do takiego momentu, że tak naprawdę ludzie będą tak gdzieś przyzwyczajeni do tego, że, że to wszystko jest już tak w takim detalu oddane, w takim szczególe i że właściwie wszystko się samo toczy, że gry przestaną jednak być grami. Nawet ta interaktywność przestanie być gdzieś zniknie, bo, bo ta interaktywność będzie polegała na tym, że wszyscy i tak musimy robić to samo, bo posuwamy ten wątek popularny znaczy, wiesz, wydaje mi się, że w tej chwili no, ach nie zgodzę się z tym, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili już generalnie gry tak naprawdę przestały być grami sensu stricte, bo, bo jednak... A przynajmniej te, te takie AAA, które nie są... Tak, AAA, dlatego że, dlatego, że jednak mimo wszystko w tych grach te, są jakieś postawione zasady, tak, przez grę, jakaś zręczność, tu trzeba się wyrobić, tu trzeba coś zrobić i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko w dalszym ciągu fabuła jest, jest najistotniejszym elementem tych gier. No, bez wątpienia w Assassinie, oczywiście jeśli ktoś chce to może maksować i tak dalej, ale no nie wiem, ja jestem zafascynowany fabułą, wiesz, mnie nic... mm -hmm. A, natomiast ta, także mówię, ten Assassin's Creed Trójka jest dla mnie taką niesamowity dla mnie, jest to powie w świeżości, rzeczy, rzeczy, których się nie spodziewałem w ogóle i które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I kolejna rzecz, i znowu to, to jest taki, taka łyżka dziekciu do tego, albo inaczej, łyżka miodu do tej beczki dziekciu, jaką na Assassina trójkę wylał kuldan, jak, znaczy mówię w cudzysłowie, bo, bo nie wylał, ale, ale generalnie nie niespecjalnie... Ale wiesz, że ja się to, o, o. chciałem tutaj w takim razie kolejne sprostowanie nawet kropla dziegciu psuje beczkę miodu więc czy byś leł w jedną czy w drugą stronę to już nic nie da ale nie, no, ale wiesz, ale, ale ogólnie pozytywne, yy, ogólnie były bardzo pozytywne recenzje, wiesz, tego, tego assassina, więc, więc ciężko mi jest, yy, jakby zgodzić się z tym, co mówił, yy, nasz tutaj, prześwietny kolega, yy, ostatnim razem. Natomiast dla, mnie, dla mnie generalnie Assassin's Creed III jest niesamowitym, jest chyba na, najbardziej, znaczy tak, tak, tak jak pierwszy Assassin's był dla mnie fantastyczną grą, ponieważ, yy, jakby pokazał coś zupełnie nowego, Oczywiście później możemy mówić o tym, że te Włochy, zwłaszcza druga część, rozwinęła niesamowicie tą formułę, tak? bo, bo oni wyciągnęli wnioski i zamiast robić trzy czy cztery typy misji, dodali po prostu, dodali całą furę yy, niesamowitych, wiesz, niesamowitych elementów, które niesamowicie rozwinęły. No to jest w ogóle. negatywny feedback, odbiór gry może jednak wpłynąć pozytywnie na to, jak w końcu udaje się tak. po prostu zrobić grę, no, wręcz dei. No, tak, ale, ale ja cały czas wiesz, ja, ja pamiętam w ogóle tą całą aferę z pierwszym Assassinem, kiedy się okazało, że ten główny bohater myślę, że już po tylu latach można to zdradzić Altair. że ten główny bohater Alta ten Desmond Miles w zasadzie nie Altair, wiesz, Altair. Altair. Yep. On, on, on w zasadzie śni sobie ten wirtualny sen tego swojego nie no nie, to była pszotka. taka część, że w niektórych recenzjach jakby nie, nie zdradzano tego, bo to był taki duży Tak, tak, nie zdradzano, ale to Znod... była wielka afera tak, bo, bo niektórzy generalnie czuli się rozczarowani, że, że, że, że to nie jest tak, że to w ogóle nie o to chodzi. Ale to znowu z drugiej strony świetnie tłumaczyło pewne rzeczy, które, do których my jesteśmy przyzwyczajeni jako gra. Ta imersja, że ten interfejs, który masz, no to jest jakby część funkcji tego animusa, że błędy, które się pojawiają w grze, jakieś takie przebłyski, to są błędy animusa. I to wiesz, w jakimś stopniu pokazywało, jak można tłumaczyć pewne rzeczy właśnie, że też, to nie jest... Ale to też mogło się niektórym nie podobać, bo niektórzy woleliby się przenieść, wiesz, żeby gra była po prostu to jest opowieść o tych czasach i koniec. I nie ma żadnych nawiązań, nie ma żadnego interfejsu, nie ma żadnego animusa, bo ten interfejs w zasadzie pokazuje, że ty rzeczywiście jesteś trochę z boku w stosunku do tego świata, że jesteś jakimś intruzem. Natomiast w momencie, kiedy tego interfejsu by nie było, to tak jakbyś rzeczywiście przeniósł się w czasie i oglądał opowieść tymi, tymi rzeczami. Nieważne, nie, nie ma sensu, wydaje mi się, tego mhm. wątku rozwijać. Wróćmy do tego Assassin'a Trójki. No dla mnie Assassin's Trójka jest niesamowicie, niesamowicie ożywczy. Po pierwsze dlatego, że pojawiają się te kapitalne motywy z przemierzania wiesz, tych, te, te, tych dzikich stepów, tych dzikich ostępów amerykańskich. Mhm. Ym, ale nie to skoro... nie jest tak zrobione e, fantastycznie jak w Red Dead Redemption, ty, prawda? No nie, no oczywiście, że nie, no to jest jednak inna skala, no i, i też pewnie podejrzewam, że tutaj kluczowe okazały się ograniczenia, ograniczenia silnika, nie? Red no ale Redemption, w, znowu mieście, e, Assassin's Creed no. ma miasta, których no niestety nie ma nie ma zbyt dużych Red Dead Redemption. No. no tak, no bo mówiąc szczerze Red Dead Redemption po prostu cały, to był cały duży obszar, te miasteczka to były tak jak miasteczka jak wiesz, jak dekoracje z filmów hollywoodzkich, westernowych tak, no, tak. znaczy miasteczko zbudowane wokół drogi i stacji kolejowej, no mm -hmm. ale to było świetne, znaczy wiesz, nie, nie chcę dla mnie Red Dead, Red Dead Redemption albo taki mój znajomy, kurde, go pozdrawiam się pewnie nie mnie obrazi, on zawsze mówi Red Dead Redemption i on też gra w Dead Space'a i w Deercy i w Jeersy, tak, chyba w Jeersy. Medal Jeersy Solid. Te, chyba tego w to nie grał. Natomiast, natomiast generalnie wiesz. Ten assassin, znowu wracając do assassina. No, ta, ta, ta trzecia część jest dla mnie taką kopalnią świeżych pomysłów. I, I jeszcze, natomiast kolejna wisienka na tym torcie tego, tego, tego planu i co potwierdza, że na 100%, na 100% zarzekam się tutaj w tym miejscu, na tym podcaście, Uwaga. że za jakiś czas y, sięgnę po Black Flag, ponieważ y, to, co zobaczyłem z tym pływaniem statkami w Assassin's Creed jest moim zdaniem trójce. po prostu. A w Trójce już jest, niesam... No w Trójcy jest, rozumiem. Tak, tak, tak. W Trójce pojawiają się misje z pływaniem na statku. I jak sobie teraz wyobraziłem, że nagle bym Assassin's Creed zamienia się w coś w rodzaju takiego Sid Meier's... Yy, no tam są e, bitwy morskie, to takie prawdziwe. Meier's pirates jak się zamienia, p wiesz, coś tak. takiego. I, I tylko tyle, że, że możemy za zawijać do tych portów, wiesz, pływać po tym, robić jakieś misje i tak dalej. No to powiem ci stary, że na 100% sięgnę po Black Flag. A w ogóle jak sobie pomyślałem o tym, co mówiłeś na temat y, tego, jak w recenzjach y, niektórych oceniano, że no, oczywiście były pozytywne recenzje y, Assassin's Creed 3, ale było tak, że właściwie y, dużo ludzi pozwoliło sobie, nie z, jakiego, z jakiej przyczyny, ale wieszać psy właśnie na trójce. I czasami mi się wydaje, że to jest tak, że jeśli są pewne irytujące momenty, chcemy jakieś błędy, które um, burzą płynność, wiesz, że, że tak jak mówię, no tak jakbyś na przykład oglądał film i coś ci przerywa na przykład oglądanie tego filmu, a na przykład, nie wiem, jakbyś się oglądałbyś na kazecie VHS, nagle okazałoby się, że, że gdzieś jak, i, rozmagnosowana jest taśma w pewnym momencie i właściwie nic nie widać, nic nie słychać. No tak, to, takie to sobie rzeczy zawsze zaczę... I ja na przykład y, niedawno skończyłem Tifa, y, tą najnowszą hmm. część i ona mi się bardzo podoba. Ja widzę te y, irytujące momenty, bo tam jest parę takich rzeczy, które wobec, jeśli, jeśli coś ci nie... Wiesz, bo gra generalnie jest dosyć prosta i to jest dość ten problem, że jeśli gra w pewnym momencie y, wrzuca się w, w, w, w taką rynnę, że wszystko właściwie co robisz, nie wymaga cię jakiegoś takiego wysiłku, to w momencie, kiedy jednak musisz się troszeczkę bardziej postarać, to się irytujesz. I mi się wydaje, że recenzenci, którzy szczególnie w takich okresach, gdzie jest dużo gier do recenzowania, nie wiem zbici są i, i właściwie próbują jakby przejść tą grę jak najszybciej i nagle takie mm -hmm. rzeczy powodują, że no, tak, gdzieś tak. ich przytrzymuje gdzieś gra na dłużej niż powinna, bo oni już mają kolejną grę, już Titanfall Check'a do zrecenzowania, oni muszą już tą grę zrecenzować, no to następuje ten moment takiego, wiesz, takiego wyładowania tej złości i, że akad ta gra nie wiem, nie, nie wiem, nie ma jakiejś takiej mocy, że jakieś dużo reklam nie ma jak to można sobie pozwolić coś napisać, jakąś taką bardziej e, negatywną opinię. I to samo mam e, z tym najnowszym Batmanem e, Arkham Origins, który, który mm -hmm. gra mi się fenomenalnie, ale nie jest to może lepsza część niż na przykład Arkham City czy Arkham Asylum, ale to nie jest słaba gra, to nie jest zła gra. Ona jest po prostu jakby ten sam Batman, ale no mniej ambitny, ja to rozumiem, ale na pewno nie jest to gra, po której można powiedzmy gdzieś tam koty nie wiem, drzeć czy, czy tam czy się rzucać na nią. Ale ja jestem oczywiście mało obiektywny, dlatego że ja gram dodatkowo w 3D. I 3D wakat w tej grze wygląda fenomenalnie. Fenomenalnie. Bardzo. No tak, bo też prostu... masz ten nowy. ten. ten a Skype'a też masz w 3D? Nie, na szczęście nie, ale to nie wiadomo, co jakiś kurczy update przyniesie ze Skype'em. Co włączasz z Skype'a, to jest update. Właściwie to nigdy nie, jest nie wiadomo, może będzie następna część w 3D. Ale... Znaczy, wiesz, ja, ja powiem tak, w, w, jeszcze, żeby znowu wrócić do tego do tego Assassina, no dla mnie, ja, znaczy, ja mówiąc szczerze widziałem trzy chyba recenzje i wszystkie były pochlebne. Oczywiście to była wielka trójca, IGN, GameSpot i, i, i Game Trailers. także... Zakładam, że to są najbardziej, że tak powiem sprzedajne serwisy i dlatego oczywiście nie poważasz się Wiesz, ich zdania. Znaczy, nie, to ale jest tak, nie, ale wiem, czy... nie przekonują, nie, nie przekonuję, znaczy ja nie widzę nic w Assassinie Trójce. Co by, był, co by było rzeczywiście jakoś, jako... oczywiście no poza tymi błędami, tak, że tam jakaś postać nagle znika, że jakaś animacja jest urwana, czy coś, tak, Ty... znaczy mówię o animacji takiej, wiesz, jakaś przechodnia, czy czegoś, tak, że, że ta postać nagle... No, ale nagle ale to jest animus, prawda? Co trzeba tym tym? Ja to tłumaczę animusem. <laughs> no chyba, że tak, no. Ale wiesz, jest, jest coś takiego właśnie z Kitten że te pierwsze recenzje, one poszły i one były bardzo pozytywne i tak samo było na przykład z Bioshock Infinite że Bioshock Infinite, te pierwsze recenzje, yy, szczególnie na tych dużych serwisach, one wychwalały tę grę. To, to była gra, która była takim murowanym kandydatem do, do gry roku, prawda? Ale później się okazało, że Mniejsze strony, albo jacyś ludzie, którzy nie recenzują gier, ale są, no nie wiem, bardzo. Ale to właśnie mówisz, To Czyli wygadanie gdzieś. ten Sam sobie odpowiadasz na pytanie: mniejsze strony, wiesz i tak dalej. No wiesz, strony też jakoś przebić. Może byś przejrzał te opinie na mniejszych scenach, to mógłbyś na przykład zobaczyć, o co dokładnie im chodzi w tej krytyce. Bo ja na przykład nadal uwielbiam Bajshire Gintimity, nadal uważam tę grę za wybitną i to wszystko, co jest takie bardzo no, groby to, że strzelanie jest bardzo takie zręcznościowe, to, że znajdujesz tam kawę, cukierki, ciastka i tak dalej w śmietniku obok głodujących dzieci że monety gdzieś tam musisz szukać, błyskotki i tak dalej że to ja, ja doskonale sobie zdaję, że to jest gra i to są elementy gry i yy, to nie ale to chyba tak nie... Wiesz, całości. I ja no, no nie, to, nie, to wydaje mi się, wiesz, chyba się z z z jednak z, z tobą z nie zgodzę, bo, bo wydaje mi się, że chyba to tak nie powinno być jednak. Bo to jednak powoduje, że ten fabularny odbiór gry jest w jakimś sensie zakłócony. I teraz tak, moi, ja, wiesz, yy, aż takim nie jestem ekspertem od Infinite i nie chcę się na ten temat wypowiadać jakoś jednoznacznie, ale tylko jedną rzecz powiem, że jeżeli tak jest, że tu są głodujące dzieci i znajdujesz w tym kuble na śmieci jedzenie, tak, jako bohater, czy jakieś tam ciastka, Miesz, czy coś, co ci regeneruje, to Moim zdaniem, to, to moim zdaniem są dwa rozwiązania. Albo jest to niedopatrzenie twórców gry, i, i po prostu, tak jak ty mówisz, no uznali, że, że gracze są idiotami i możemy im po prostu stwierdzić, że to jest gra i, i, i wiesz, i nagle będziemy takie niespójne rzeczy. Nie, nie, no nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, że, bo to jest niespójne, wiesz, to jest fabularnie niespójne. To, to, wiesz, yy, taka gra jak Bioshock na przykład, to nie jest gra o odbijaniu piłeczki do, do yy, nie wiem, Arkanoid, tak? yy, czy odbijaniu piłeczki paletka, tak, ona, ona też tworzy jakiś świat i ten świat musi być w jakimś sensie spójny i on musi tworzyć, to musi być jakaś przekonująca wizja, tak. dlatego Zbiorcy, tak? Więc jeden powód jest taki, że albo jest to po prostu czyste niedopatrzenie i właśnie wykwit takiego podejścia, to jest gra, ok, możemy każdą bzdurę tutaj wrzucić i nagle zrobimy tak, że żeby przejść następnego bossa albo, nie wiem, strzelam z głowy, nagle ci się odpali ekran i będziesz tetrisa układał, tak? Bo to można mniej więcej do takiego poziomu absurdu sprowadzić. No, wiesz, no, to jest... Albo, albo, to jest... albo, albo drugi... jest druga możliwa opcja i być może ta opcja jest bardziej prawdziwa i ja bym się ku tej opcji skłaniał, ale tak jak mówię, jestem zbyt cienkim ekspertem jeśli chodzi o, o, o Bioshocki, Infinite, nie grałem w tą grę w takim, aż w takim stopniu, to jest specjalny zabieg twórców, który jest specjalnie do czegoś zrobiony, on ma coś mówić, on ma i być może ci gracze tego nie wychwycili, to znaczy to jest normalne, że, że większość ludzi, czy, czy w ogóle w popkulturze, generalnie nie, nie bardziej wyrafinowana metafora, czy, czy, czy bardziej wyrafinowane środki wyrazowe są, że tak powiem, pomijane, bo ludzie nie są do takich środków przyzwyczajeni, tak? I to bardzo często widać, jak się, jak się rozmawia z, z różnymi ludźmi na temat, nie wiem, filmu czy kina czy czegoś i bardzo często jest tak, że, że ktoś po prostu nie dostrzega pewnego poziomu. Tak? I to wynika z faktu, że albo jest, nie wiem, nieodczytany, albo jest niespecjalnie zna dużo filmów i jakby pewne środki wyrazowe, które są, których używa reżyser, są środkami, których on nie łapie. Wiesz, ja oglądałem taki znakomity film Ukryte Michaela Haneke i to jest, uważam, film, który jest właśnie takim filmem, który przez jakiegoś widza mógłby być odebrany albo wprost, który by w ogóle nie wychwycił pewnej warstwy metaforycznej, która w tym filmie odgrywa kolosalne znaczenie i, i, i, powod i jakby staje się takim przyczynkiem do znowu do zanurzenia się i, i interpretowania. No. Wiesz, z drugiej strony to nie jest tak, że, że nieudolność reżysera powoduje, że ja jako widz mogę sobie do tego filmu dopowiedzieć wszystko i, i zasłonić się tym, że to jest jakaś wyrafinowana metafora. Nie tylko to jest kwestia znowu pewnego, pewnej dekonstrukcji, której dokonujesz, analizując jakieś dzieło. Czy, czy to będzie książka, czy to będzie gra komputerowa, czy to będzie film, czy to będzie cokolwiek innego. I to powoduje ci, to pozwala ci później odpowiedzieć na pewne pytania, tak? I wtedy się zastanawiasz, aha, czy faktycznie na przykład dany film jest opowieścią detektywistyczną, czy nie? No bo jeśli pod koniec tej opowieści detektywistycznej nie ma żadnego rozwiązania i nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto zabił, a dodatkowo jak analizujesz pewne fakty, to widzisz, że reżyser ci wcale tego nie ułatwia, to pojawia się w, w głowie inteligentnego widza, pojawia się pytanie, czy faktycznie ja oglądałem film detektywistyczny, czy ja oglądałem film, który jest zupełnie filmem o czymś innym. A jeżeli jest to film o czymś innym, to w takim razie jest to film o czym? No i zastanawiam się i prowadzę sobie jakąś tam dalej dyskusję z samym sobą. No ale to jest, wiesz, ale to ja, ja nie mówię tutaj o kinie tym AAA i, i, i kinie, wiesz, masowym, które, które generalnie musi jednej strony podobać się i powiedzmy trzynastolatkowi, tak? I z drugiej strony czterdziestolatkowi czy sześćdziesięciolatkowi, tak? No bo jeśli mamy do czynienia z popkulturą, no to jakby poziom wszelkich metafor i wszystkiego ulega pewnemu spłaszczeniu, tak? Znaczy generalnie ta, ta rozpiętość powiedzmy tych amplitud powiedzmy, nie wiem jak, jak to określić wyrazowych czy środków, czy stosowania właśnie bardziej wyrafinowanych środków wyrazu, no musi skapitulować, tak? Bo ten film musi zrozumieć 13 13-latek i ten film musi zrozumieć 20 latek. Dlatego czasem w tych filmach jest taka dosłowność i nawet jeśli pojawiają się jakieś metafory, czy jakieś, jakieś proste rzeczy, to one są bardzo łatwe do wychwycenia żeby każdy mógł je wychwycić. I ten widz niewyrobiony, i ten widz wyrobiony. Mhm. Wiesz, problem, problem z, z, z Bajoshegan Infinite jest taki, że tam jest absolutnie fantastyczna, rewelacyjna historia. Wiesz, to jest, to jest gra, po której po skończeniu, to już ja mówiłem w poprzednich odcinkach, no ja miałem taki moment, wiesz, takiego zaniemówienia, takiego taki potrzebowania chwili przeanalizowania tego, co się wydarzyło, bo zrobiło to na mnie kolosalne wraż wrażenie nieporównywalne do tego, co, co wcześniej w grach powiedzmy przeżywałem, jakby nie było takiego szoku, nie było takiego czegoś takiego wow I yy, tylko, że kwestia jest taka, że Ken Levin, do opowiadania tych swoich fantastycznych historii, do obudowywania ich w tej, bo, bo to, jest, to jest człowiek, który fantastycznie yy, operuje właśnie w kulturze potrafi dobrać te elementy no, widzisz, musiałbyś zobaczyć, ile tam jest perełek w tej grze, ile tam jest fantastycznych rzeczy tylko, że chodzi o to, że ta cała narracja no nie nagle okazuje się, że sprowadza się do tego, że ludzie się doszukują, Problem z się nic, że na przykład nie podobają się strzelanie, że strzelanie jest nudne, że walki z jakimiś przeciwnikami są irytujące i właściwie nie masz motywacji po takiej walce, bo ona trwa według nich zbyt długo do tego, żeby dalej gdzieś, powiedzmy, pchać tą historię. A naprawdę tam jest mnóstwo rzeczy, o których też się mówiło, tak? Że na przykład znajdujesz gdzieś jakieś nagrania albo spotykasz Wiesz, w miejscach różnych w tej, w tej Kolumbii natrafiasz na miejsca, no, z jednej strony, takie właśnie, jakby to powiedzieć, anachroniczne, tak? Że masz muzykę z naszych czasów, ale w tej interpretacji, ja wiem, wczesno XIX wiecznej, tak? Czy, czy tam nie wiem, późno XIX wiecznej, wczesno XX wiecznej. I to jest fantastyczne, że w ogóle ten świat jest w takim dotalu przygotowany, że podróżujesz przez niego, chłoniąc, no ale że coś musisz jednak w grze robić, no to i że jak Ken Lewin upodobał sobie strzelanki, bo Bo też jest strzelanką, mimo że masz te moce, plazmidy i tak dalej. To jednak nie wiem, gdzieś jakby tutaj nastąpił ten problem. Tak? żeby być może jakby to prostu, nie wiem, przygodówka, to ludzie nie mieliby takiego dysonansu nie wiem, nie mieliby takiego problemu z rozbiorem tego I, i dla mnie to jest przykład yy, przykre trochę chociaż ja na przykład uważam, że Bajesz ma znowu fantastyczne strzenie bo tam jest tam jest gra bardzo dynamiczna ona, ona wręcz jest oldschoolowa tam jest taki mod yy, który nazwano 1999 czyli on przy, przenosi jakby całą rozgrywkę znaczy nie rozgrywkę, tylko w sensie to, w, jak, w jaki sposób powiedzmy, zachowują się bossowi, no nie jak, jak odnawiać się energię i tak dalej. Właśnie do tamtych czasów, kiedy, kiedy gry były zupełnie. Ale to jest mod. To jest tryb gry. gry. To jest tryb gry, który po prostu Aha. możesz sobie wybrać. To nie jest znaczy w sensie ja go używam słowa mod, ale w sensie chodziło mi o tryb. Yy, trudności, poziom trudności, który sobie możemy wyobrazić. Z tego, co mówisz, to jest ciekawe, wiesz, bo, bo, bo być może właśnie warto by było pod tym kątem spojrzeć na tego Bajoszoka. Ja akurat tego tego nie zrobię. Może ktoś to zrobi, ale właśnie może kiedyś zrobię. Yy, pod tym kątem, wiesz, spojrzeć na tego Bajoszoka właśnie całościowo, wiesz, wydaje mi się, że w ogóle w tej yy, brakuje mi w ogóle, yy, powiem tak. Yy, takiej refleksji nad grami, wiesz, takiej, takiej globalnej, takiej, takiej szerszej, wiesz, nie, nie, nie tylko, wiesz, nie tylko patrzenia na grybę, mam czasem wrażenie, że niestety, zwłaszcza w, w Polsce, ponieważ czytam polskie różnego rodzaju prace na ten temat, jest takie przekonanie, że wiesz, ktoś zobaczy jakiś element i ten element staje się automatycznie przyćmiewa całość, tak? I staje się takim tak. najważniejszym elementem, który powoduje, że... Ja pamiętam, że w Bioshocku pojawiały się takie zarzuty, no tutaj gry rozprawiły się już z tego rodzaju tam, że nie można ręki przesunąć trupa leżącego na drzwiach. No. No i co z tego? Ale To może to, że coś takiego... Rozumiesz, to wydaje mi się, że... Wiem, takiego, znaczy jakby odbieranie, Nie, nie może przyćmić odbioru tak. całości. tak? A, a jeszcze jak ty mówisz... Mi, znaczy, Ja lubię właśnie takie zagranie, bo jeśli mówisz o tym, że nagle w tym Bajeszoku pojawia się jakiś mod, który w ogóle zmienia ten... To jest już ciekawe w ogóle. Dlaczego ten Ken Levin wymyślił coś takiego, żeby coś takiego tam umieścić? Dlaczego ci twórcy coś takiego zrobili? I to jest bardzo ciekawe pytanie, które należy postawić, ale wydaje mi się, że, że wiesz, że pytanie, kto miałby na nie w, w ogóle odpowiedzieć w tym świecie growym. No. Mm -hmm, mm -hmm. no widzisz, ja Akkad ja żałuję, że akat czy żałuję w sensie osobiście, chciałbym, żebyś na przykład nie poznał tą fa fabułę Infinity, no, znaczy może wiesz, ona ja by zrobiła sobie tak, ja dużo mówię, nie większe nie wrażenie tak. niż, niż e, e, fabuła w oryginalnym Bioshocku, właśnie ze względu na to, co teraz mówiłeś na przykład a propos e, Assassin's Creed 3 i, i tego zakorzenienia w kulturze amerykańskiej. Tam jest, tam jest wiele elementów, które naprawdę by ci się spodobały. Wiesz, rozgrywka dla mnie, jaka była o tyle dobra, że wiesz, ja lubię sobie ja lubię sobie powiesić na hakach, to jest taki bardzo dynamiczny, taki old schoolowy shooter. Ale to, co chciałbym, żebyś ty zwrócił uwagę, żebyś zobaczył że to oczywiście nie to strzelanie, tylko ten świat. A ja też lubię strzelać, nie rozumiem tego. wiesz, Umówmy się, No przecież gracze, to, to dzisiaj jest, chyba panuje wśród tych intelektualistów wszystkich takie przekonanie, wydaje mi się, z tego, co mówisz, ja nie znam tego środowiska w ogóle, że nagle im się wydaje, że wiesz, że nagle jakiś gra, która maltretuje cię gameplayem, uchodzi do, do, do, do, do miana sztuki, tylko dlatego, że, że po prostu nieudolność twórców jakby powoduje, że no nie potrafili sobie z pewnymi rzeczami, że tak powiem, rozwiązać. Tak? Czy Ty wiesz, czy, bo to jest takie to ekstremum, związasz? że gry generalnie są coraz prostsze. No Wiesz, gry się przechodzi, gier się nie powtarza. Są oczywiście, mnóstwo jest takich gier, szczególnie tych gier e, tworzonych przez studia niezależne, które odwołują się do tego klasycznego, takiego skillowego podejścia do gier. Czyli po prostu przechodzisz jakiś etap po 500 razy, aż go przejdziesz, aż go opanujesz i tak dalej. Tylko, tylko że jakby to, to kiedyś. Tak wyglądały wszystkie gry, albo większość gier. Znaczy, wiesz, ja, A teraz większość dostałem... gier to wygląda właśnie tak, że to są shootery, że to są. Ja gier, dostałem takiego pięknego maila od, ponieważ sprzedałem na Allegro y, Super Mario Sonic, coś tam, Mario Sonic. Tak. Y, w Soczi w Olimpiadzie, i, i sprzedałem maila jakiemuś użytkownikowi, który do mnie mówi, że jest. Y, zachwycony. Y, że, tak, że jest zachwycony. Karolu chyba się nazywa tam, ten człowiek i on do mnie napisał, że słucha Fantasmagiri w ogóle i zaczął się dzielić ze mną refleksją na, na, na Wii i nawet się wymienimy numerami ID tych to tam... pozdrawiamy Karola. Tak, pozdrawiamy oczywiście. I, i wiesz, i on mi napisał, że mu szkoda, że w ogóle tych wszystkich ludzi, którzy nie, nie są w stanie zrozumieć, bo on też tak jak ja przyznał się do tego, że sięgnął po UI, to jest świadomy wybór, żeby grać na UI. I mówi, że, że, że właśnie jakby yy, szkoda mu tych wszystkich graczy, którzy, którzy wiesz, nigdy nie sięgną po UI, ponieważ, ponieważ tkwią w tym sosie jakby playstationowym i, i, i nigdy się nie sięgną po UI, żeby zrozumieć, czym jest rzeczywiście, że, że w dzisiejszych czasach, w tym. W o tym, co mówisz, tak, że te shootery, to wszystko się staje takie proste, to wszystko, wiesz, jest oczywiście jest ta fabuła, jest istotna i tak dalej i te gry są coraz łatwiejsze i tak dalej, i tak dalej. Nagle Nintendo tworzy gry, w których gameplay jest generalnie na pierwszym miejscu, tak, I jest fascynujący gameplay, bo jednak jakkolwiek byś nie spojrzał na Super Mario 3D World, które pierwszą część w zasadzie ma bardzo prostą do pewnego momentu, to jednak Później tak gra się staje o wiele ciekawsza, jeśli chodzi już nawet też w warstwie gameplay'owe i przede wszystkim bardziej wymagająca. No i znowu masz takie gry, jak, jak ten nieszczęsny Donkey Kong, który, który jest grą, wiesz, no, niesamowicie miodną, wiesz, ale w miodną w takim starym, oldschoolowym stylu, tak? Ta, ta miodność nie płynie z tego, że, że to jest jakiś niesamowicie wygenerowany świat albo, albo, że tu jest niesamowicie po prostu oddane jakieś, jakieś realia, nie wiem, XIX wieku, czy XVIII, czy Paryża, wiesz, tak jak nowym mm -hmm. nie? tylko ta miodność płynie z takiej czystej, niczym nieskrępowanej, fantastycznie zrobionej właśnie grywalności, wiesz, tego gameplayu i, i tego, jak ten Donkey Kong biega, wiesz, i, i pokonujesz kolejne etapy z tego, jak, jak te etapy są zaprojektowane itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja się mhm. pod tym podpisuję obiema rękami, że rzeczywiście tak jest, że, że wielu ludzi... Właśnie ty mówisz o tym, że, że ten, a ja mówię, okej, okay, no to sięgnij po konsolę Nintendo. Ale mi, no. że mi to nie przeszkadza, że one się robią łatwiejsze, tylko że po prostu jestem w stanie zrozumieć, yy... Że pewnych rzeczy po prostu jakby, wiesz, no, poświęcając tą, yy, tą pewną wygodę, znaczy, nie, znaczy kosztem wygody, no, poświęcamy pewne, pewne rzeczy. I, i tak jak mówię, no, gry przestały być y, czymś więcej, bo one się stały taką interaktywną przygodą, a nie czymś, co, co, co wymaga od ciebie, wiesz, jakiegoś takiego zaangażowania, skilowania i tak dalej. Oczywiście takich gier, które je cały czas to robią, to jest dużo. I, i to, że na przykład w Katowicach teraz y, to był i, y, y, IEM na którym tyle tysięcy ludzi się zjawiło i tyle tysięcy to oglądało przez internet, wiesz, te zawody, te w Counter-Strike'a, w League of Legends, gdzie naprawdę, no tam, tam jak ktoś nie ma tych umiejętności, to sobie nie poradzi, tak? Że to na, nadal jest jakaś grupa ludzi, tylko, że te grupy strasznie takie taki getto się tworzy, oczywiście to są ogromne getta, ale, ale wiesz, ale ja myślę, że, że... że po prostu ja bym tylko tak nie League raz, of Legends, tylko Minecraft, ja bym, tak nie, ja, bym tak, wiesz co, ja bym tak nie generalizował. Wydaje mi się, że po prostu te gry stają się w ogóle coraz, coraz szerszym zjawiskiem, mimo wszystko. one, Mimo tego, że już są bardzo szerokie, ale stają się coraz szerszym, to zjawisko zatacza coraz szersze kręgi i miejsce jest dla wszystkich w tym, tym wiesz, i są gry tak. takie, i są gry takie, i są gry takie, które stawiają na gameplay i są gry takie, które stawiają na fabułę. Niestety gry, albo stety, bo wcale to nie znaczy, że to jest coś złego, tak? że, że gry mainstreamowe, no to są gry, w których ta fabuła odgrywa. Ale znowu, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że ten Assassin's Creed trójka, jest świetną grą na chwilę obecną. I, i, i, a w ogóle to chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tego Paryża, wiesz, tu skończmy tę dygresję tą dygresję, nie wiem, 30-minutową, bo to zapytałeś mnie a propos tego, bo teraz sobie wymyśliłem, wiesz, układałem w głowie, wiesz, że ja mam podzielną uwagę, zapytałeś mnie y, a propos tych screenów Assassina, nie, to ja pomyślałem o jednej rzeczy. Pamiętam tą postać Altaira, która wtedy się pojawił, ten jego biały strój, wiesz, to, ten, ten zabójca, to tak niesamowicie wyglądało, to tak niesamowicie oddziaływało na wyobraźnię i ten sposób poruszania się tej postaci. To przeszło tak dalej. do popkultury, no, jak, jak strój Larry Croft. Tak, tak, tak, tak, tak tylko tylko ten... Tylko to co mi się Okurę. tylko to co mi się nie podobało, słuchaj, to co mi się nie podobało i w zasadzie nie podoba mi się w Assassinie Trójce w tych wszystkich częściach tej gry jak oglądałem um, jak oglądałem, wiesz, tego, tego dwójkę, tak, w tym Rzymie i tak dalej, to miałem wrażenie, że, że to jest tak trochę wzięty te graficy, tak, czy projektanci tego stroju wzięli na siłę ten strój Altaira i teraz zastanówmy się, jak na siłę ten strój Altaira przyciąć do y, estetyki do renesansowej. Tak. To nie jest do poczekaj. tak. A, poczekaj, albo dobra, przyciąć do, do estetyki renesansowej. Ja ci powiem o swoim spostrzeżeniu, zaraz mnie wyprowadzisz z błędu. Oczywiście. Przyciąć do estetyki renesansowej, tej, tej włoskiej, później tak, jakiejś innej i teraz do tej, do tej wojny secesyjnej. Natomiast jak teraz w pierwszym odruchu spojrzałem na, na, na te screeny, wiesz, z tą postacią y, tego asesina z tego Paryża, to już mi się to bardziej podoba, ta postać, bo, ta, bo, bo widzę, że ten strój jest, jest bardziej wpasowany tak, on jest bardziej wpasowany w klimat tej epoki i ja nie mam wrażenia, że to jest tak, że weźmy strój Altaira i teraz na siłę dopasujmy go do, do epoki, tak? I, I niech on wygląda jakby wyglądał z epoki francuskiej, tylko to jest wzięty strój z epoki francuskiej, i teraz zróbmy coś z tym strojem, żeby on w zasadzie tylko stworzył nam taką postać, właśnie tego zabójcy z jakimś klimatem i tak dalej. W poprzednich mm -hmm. częściach to mi się nie podobało. Nie wiem, jak to oczywiście będzie wyglądało wiesz, w, ko jakby w kolejnej jeśli, wersji, ale na, na chwilę obecną to, to mi się bardziej podoba. Tak, i się zgadzam z tym, co mówisz, bo ja, ja tutaj akademię będę ci wyprowadzał z, z błędu, bo wszystko, co powiedziałeś, mm -hmm. to w stu prawda. Tylko właśnie chodzi o to, że to jest taka tożsamość tego asasyna. Ten strój, wiesz, to jest... Problem z, z kolejnymi częściami Skida jest taki, że ta gra przez to, że ona została tak rozbudowana, jakby ten strój przestał już być czymś takim unikalnym bo to jest jak, jak laleczka, którą możesz przebierać różne ciuszki, ona przestaje być, ten taki no jeden tak, ale unikalny ale zawsze tweedarkowy wygląd. No nie, ale chodzi o to, że tak, że one mają po prostu już pewien krój, że asasyn zawsze jest w kapturze, zawsze ma te rękawy takie charakterystyczne to rozcięcie z tyłu na tym płaszczu, tak. ale znowu to nie wygląda jak płaszcz, tylko to wygląda po prostu jak jakiś, wiesz, niesamowicie... No, powiem szczerze, mi się to nie podoba akurat. W tych, ja znaczy, w co, w Rzymim... ogóle, problem co, w ogóle z, z Asasynem skinem jest taki, że przez to, że te gry, one nie były tworzone w jednym momencie, tak, że ktoś nie czuwał nad tym, że wszystko było... One są dosyć niespójne koncepcyjnie, one są niespójne, jeśli chodzi na przykład o pewne rzeczy. Jak, jak pamiętasz, charakterystyczna Zgadza, rzecz dla ale... Asasina to było to, że nie miał jednego palca bo ten palec no tak. był wycięty po to, żeby tak. to ostrze... I oczywiście tak. to w, w, w przyszłości zostało zachowane, bo... I tam Lucy nie prawda, nie ma tego palca... Znaczy, zresztą tam nie, nie pamiętam, czy ona nie ma tego palca, ale czy jest pokazane, ale jakby, jakby... To jest taki istotny element, tak, że tak się asasyni rozpoznają, że wiesz, chcę ci pokazać palca, jak go nie mam, to znaczy, że jestem asasynem. I nagle się okazuje, że w kolejnych częściach dało się to obejść. Dało się zrobić, nie wiem, jakiś taki mechanizm wysuwania ostrza, który nie, którym nie trzeba było, powiedzmy... Tego palca wycinać. Ale nie? on nigdy tego palca nie musiał wycinać, bo przecież zawsze to ostrze mu wychodziło z nadgarstka. Więc mówiąc szczerze, i tak podnosił ten nadgarstek i wbijał im to, i to ostrze. Także ale, wydaje mi się, że wiesz, to było mocno było... na siłę. Tak, ale to, było, ale to była kolejna taka rzecz, wiesz, taka charakterystyczna. Czyli wiesz, strój, palec i tak dalej. I nagle okazuje się, że w poprzednich częściach no nie, no, czegoś tutaj brakuje. I oczywiście jest nadal to ostrze ukryte. To, jest, to nie zmieniło się. Ale masz te stroje takie różne. Zresztą, wiesz. Tam, wiesz one, one, są charakterystyczne. Nie wiem, jakbyś zagrał na przykład w Assassin's Creed tego właśnie z, w Konstantynopolu. Mm -hmm. Tam, tam nasz Etio nadal oczywiście chodzi w kapturze i, i nadal jest takim już miśkowatym, można powiedzieć, już takim starszym panem, 50-latkim assassinem, ale ci wszyscy asasyni, którzy są, to, to, to, jakbyś widział właśnie tych wszystkich, tych turków, tych, tych czapkach charakterystycznych i tak dalej. Jakby oni, może sam asesyn, nie? Nadal zachowuje pewne cechy szczególne dla, e, dla swojego, swojego, klanu, nie wiem, do, do, do swojej profesji, ale jednak ten świat jest, jest taki, że, że, ci inni asasyni są bardziej lokalni. Rozumiem, że oni jakby łączą ze sobą te elementy właśnie tego, tej swojej kultury, tego swojego świata, z, z tym oczywiście, co, co, już muszą mieć, czyli zawsze jakiś tam kaptur, czy jakieś te, ale to jest jakoś fajnie zrobione, wiesz. Tylko po prostu jest problem taki, że te gry są już coraz bardziej rozbudowane, że coraz więcej masz elementów i gracze, jakbyś na przykład zostawił to, że zawsze masz ten sam strój i tak dalej, ale tak dokładnie taki sam strój, to by ludzie mówili, że jest monotonia, że się nie zmienia. To jakbyś wprowadzał jakiś takich innych, jakbyś ten strój rzeczywiście był taki zupełnie charakteryczny dla epoki, to by ludzie mówili, ale no, on no, tak śmiesznie jakoś wygląda, nie wygląda jak assassin, nie? że assassin to powinien mieć, wiadomo, to, to i to, nie? Więc... I mhm. to jest wszystko jakieś, mi się wydaje, że tam jakieś decyzje, no nie? twórcy, nie tam, projektanci muszą podejmować, że nie w momencie, kiedy gra coraz, coraz większa się robi. I na przykład, ja jestem ciekawy, jak, czy znaczy ja widziałem zdjęcia, widziałem fragmenty, ale zastanawiam się, jak to wygląda na dłuższą metę właśnie w Black Flag, gdzie, gdzie masz tego pirata, który gdzieś wygląda jak assassin, nie? Bo wiadomo, jak piraci mhm. wyglądają. Przeważnie, pirat to ma gą klatę, wytatuowany jest, jakieś tam, gacie z... z no, z, wiesz, no to jest, stop. wiesz, wiadomo, ale to jest ciekawe, bo to jest, pamiętaj, że ten wizerunek pirata, który my znamy i, i, i do którego oni zawsze się odwołują, zawsze to jest wizerunek ukształtowany przez... przez Polańskiego. czy Polańskiego. Czy Polańskiego, a dzisiaj to już bardziej chyba przez Piratów z Karaibów jednak, wiesz. No tak, tak, tak, tak, tak. No ale to jest ten właśnie taki złoty ząb, prawda, drewniana noga, najlepiej hak zamiast dłoni. No, to no, tak, tak, tak. tak. też tak, tak, no, tak. pan. Właściwe, można Pirat w, w, w, po, w kulturze. Dokładnie. No, no cóż, no to jakby się zobaczył teraz piratów, to na przykład Captain Phillips. Tam, tam, tam są prawdziwi piraci, pokazanie jak wyglądają, właśnie. No no ale, tak, on no, dalej ma w tym Black Flag, dalej ma ten strój taki asasinowy tam to mi się nie podoba. No. Mm -hmm, mm -hmm. Ale za to fantastyczne są bitwy morskie i to ci wynagrodzi wszystko. Czyli tak, ja mam myślę, bierze, że ten mi wynagradzi... e, wąteczek e, w, maluteńki o Assassin's Creed i e, Assassin's Creed w Paryżu możemy zakończyć. Tak. E, czy jest. Je... W takim razie takie pytanie kończące, wiążące. Juliuszu, czy jest jakieś miejsce? Nie, wiem, na przykład Warszawa. którą sobie zobaczyć w Assassin's Creed. pierwszy no, Czekaj, czekaj. Coś myślałem ostatnio o takim miejscu. Mhm. Znaczy ja bym w ogóle chciał, żeby Assassin's Creed był na Dzikim Zachodzie chyba? bo ja uwielbiam Dziki Zachód i w jakimś sensie trochę mi ten, ten amerykańskie klimaty Asasina Trójki yy, mi, to, mi to gdzieś tam rekompensują. Mhm. Yy... Ale to chyba nie będzie powrotu do tego. Ja myślę, że Acenid Creed, mimo że się sprzedał fantastycznie, no ale wiesz, to... ale pamiętaj, że to jest jednak Ameryka w innym punkcie. tak? Znaczy, inaczej wygląda świat yy, w XVIII-wiecznej Ameryki, a inaczej wygląda świat tej na przykład Ameryki z przełomu XIX i XX wieku. tak? To jest zupełnie inna Ameryka. Mm -hmm, wiesz, tak. dziki zachód, wiesz, Dziki Zachód to jest inny klimat niż, niż ten, tak? No, ale to, to wiesz o, o tym dobrze. Nie wiem, słuchaj, czy, czy, czy bym chciał jakieś inne miasto zobaczyć. No, a nie masz takiego życzenia, ten... że na przykład chciałbyś zobaczyć, z no, tą Warszawą to oczywiście że to, a, chociaż e, mówiło, że to jest Paryż Wschodu, tak? Czy Paryż Północy? Jak, jak to nazywano Warszawę? Chyba Paryż Północy, tak. tak. Więc kiedy, kiedyś to było bardzo piękne miasto. E, nie wiem, może z, y, gdzieś na Krymie jakaś akcja. A. <laughs> Krymski asasin. Um, no nie, no dobrze, to w takim razie to będzie takie zadanie domowe dla ciebie, wymyślić nową lokalizację dla asasina. Um, Juliuszu, ja rozumiem, że y, po części y, troszeczkę rozwiązaliśmy problem, w co ostatnio graliśmy tą y, rozmową o asasinski. Ale ja 3. tylko powiem jedną rzecz, tylko powiem, a propos co ostatnio grałeś, to tylko powiem jedną rzecz, że skończyłem Injustice wątek fabularny chciałem strasznie o tym ci powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy grałeś w Injustice? Nie, ale wyobrażam sobie, jaka to musi być fantastyczna, emocjonująca gra, jeśli chodzi o fabułę. Ale właśnie ta fabuła jest nad wyraz rozbudowana i ja tak, słuchaj, ale powiem ci tak, skończyłem tą grę i nie mam pojęcia, o co tam chodziło w tej fabule. Bo tam było coś, że Superman, że Batman, że Joker jakąś bombę miał wysadzić. Potem, że ten Superman przeniósł się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której Superman był tym z charakterem. Te wszystkie Batmany jakieś przechodziły, wiesz, przez te ściany. Ci wszyscy w ogóle rozmawiali na temat, wiesz, te... Nagle, tak, jestem zielona strzała, Green Arrow, coś tam. Pff, strzela, wiesz, tu wyskakuje, jakieś młoty, wiesz, jakieś ten... Tak patrzę na tą fabułę, kompletnie nie rozumiem, o co chodzi. Ale gra jest zajebista. Mhm. Widzisz, ja nie wiem w ogóle, ja, ja, znaczy, widzisz, wątek fabularny w grach, w mordobiciach zawsze był. Ja nie wiem, czy pamiętasz tu, f, f, sztukaj, fabułę z... w Mortal A, Kombat. Jest... Sztukaj, tu jest, słuchaj, słuchaj, ja, przechodziłem do gry i tak że Aha, dobra to kiedy będzie koniec tego, tego wątku? A tu było tak, walka, która trwa, wiesz, bo te walki też są bardzo proste i też mam takie wrażenie, że jak na przykład za pierwszym, bo grałem na poziomie normalnym, nie, ale miałem takie wrażenie, że jak za pierwszym razem nie przeszedłem tego przeciwnika i on wtedy był najtrudniejszy, to potem gra automatycznie za drugim podejściem troszeczkę zmniejsza ten poziom trudności, nie informując się o tym, a za trzecim razem on jest jeszcze łatwiej, przepraszam, jeszcze prostszy do pokonania, tylko nie jestem pewny, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest po prostu kwestia tego, że ja już wiesz, opanowałem parę ciosów daną postacią, nie? Bo to też jest tak, że, nie wiem, każdy rozdział i masz każdą nową postać i teraz wiesz, trzy bitwy czy cztery, następna postać, trzy bitwy czy cztery, następna, i tak wiesz do samego końca. Także, także nie wiem, nie wiem na ile jest to prawda, ale miałem takie wrażenie, że tak, wiesz. Pojedynek, który trwa średnio nie wiem jakieś 60 sekund, powiedzmy maksymalnie, tak, patrząc na ten licznik. Mhm. I nagle stary po tych 60 sekundach gadają i gadają i kuźba, nie wiadomo o co chodzi, nie? I gadają, wiesz, i tu jakiś joker. I ja tak masz, kurde, już bym to przyspieszył, nie? A potem, potem masz. Masz taki... dla fanów komiksu, bo to jest potem w ogóle quick... o komiks. Słuchaj, potem masz quick Time Event. Potem masz quick time event, że musisz strzelać jakimiś tam joker rzuca kartami w przeciwnika, a potem stary znowu jak się to skończy, Okej, okay, you joker coś tam, coś tam i znowu gadają, gadają jakieś, wiesz, wygłaszają te takie mhm. y, takie pełne patosów, wiesz, takie przemowy jeden na drugiego i potem znowu 60 sekund. I już myślisz, że już przyszedłeś? A tu znowu gadają. A potem się okazuje, że zakończyłeś ten rozdział, więc oglądasz dłuższą animację, bo tam jakieś rakiety lecą. Ten z podziemi wychodzi, wiesz, z pod wody. Ten, ten, z tym trójzębem jakiś Aquaman. Wiesz, jakieś takie kraby, czy, czy, czy, nie kraby, czekaj, te homary, wiesz, na tych homarach chyba on jedzie, wiesz, ta, cała armia homarów, wiesz, gdzieś tam wychodzi. Potem Amazonki, ta Wonder Woman i tak dalej. Ale jedna rzecz mi się tylko w tej grze nie podoba, że ta Wonder Woman to wygląda beznadziejnie, stary. Jakieś cyce jej wielkie za duże dali, to kompletnie w ogóle. Porażka. No, no tak. No. Ale grało się przyjemnie. Rozumiem. Tak, bo bo, wiesz, bo, bo ta gra jest świetnie zrobiona, są te super ciosy i tak dalej i bardzo mi się podoba i, i, i to jest rzeczywiście gra, która wyrasta na niesamowicie śmionnym gameplay'u Mortal Kombat tego nowego. Mhm. Tak, znaczy, wiesz tam. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była przecież tak, ja to fun, nie jest no. pierwsza, no. pierwsza taka, taki miks na tym silniku. Ja tak, pier... to było najpierw Mortal Kombat versus DC Universe, tak. ale to była słaba gra, ale to była słaba gra. Znaczy, ja ja pod... pamiętam, grałem nią, ale to szmar czasu temu, to chyba 5-6 lat temu tak wyszła, tak, nie? Tak, tak, tak, tak, To no była tak. chyba ich pierwsza, w ogóle pierwsze podejście tego Netherrealma, a później ci sami chyba ludzie stworzyli yy, no właśnie Mortal Kombat, 9, tą mhm. najnowszą część. I to była moim zdaniem, ja to grałem na PlayStation 3 z ja Na bicie grałem, i też świetna gra. Naprawdę. No. Na bicie. Ale w Mordobicie, które mi się w ogóle najbardziej podobało tak naprawdę i żałuję i chyba nie wyjdzie na Wii nigdy, to się nazywało to się nazywało tak Marvel versus DC. Czekaj, Marvel versus Capcom, Capcom. Ultimate coś tam trzy. To na wicie też jest. To pamiętam to nie, nie Evo, to było Marvel versus Capcom, coś tam coś tam trójka. Marvel versus Marvel versus, czekaj, muszę sprawdzić. 3. Tak. 3. I to jest, to jest ta, ta trzecia... Tak, Marvel vs. Capcom 3 i ja miałem jeszcze wersję Ultimate Edition. To tak, była na, na, na Playstation mhm. trójkę. I to była gra startowa. Ona wyszła na Vita, pamiętam. Mhm. E, więc jeśli masz Wite, jeśli nie grałeś, to polecam. Zupełnie inny gameplay, ale tak szalony po prostu i te postacie, wiesz, tam pojawiające się, wyskakujące. To rewelacja. Mhm. Znakomita gra. Ja jestem bardziej fanem takiego właśnie mniej efektów, mniej tych specjalów, mhm więcej ja takich przyziemnych Ludnych. karate motywów. Jestem no. jak karate kidny, nie? skok, tam żurawia. Mi to wystarcza, to mi załatwia sprawę. Co jeszcze grałeś, od drogi? No z gier komputerowych, z gier konsolowych, to tylko wtedy moją kolekcję niewielką. Mhm. Ja, ja przyznam tak, to tylko króciutko, bo po części rozmawialiśmy i też wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Skończyłem Tifa. Bardzo mi się ta gra podoba. Mm, dziękuję. Trochę się sprężyłem, bo akurat leżało na tym, żeby tą historię zamknąć. Ona jest y, dosyć ciekawa. Ma swoje takie momenty. Zresztą jest. Y... Ja, ja wcześniej porównywałem tą grę do innych gier z, z tego typu i właściwie to. Nie można tego robić. Trzeba to po prostu stawić TIFa jako TIF. Y, trzeba w niego zagrać. Y, jest tam parę rzeczy, o których. Y, y wspomniałem, czy to wspomnieliśmy wcześniej, że, że mogą być upierdliwe i one mogą burzyć troszeczkę, troszeczkę dynamikę rozgrywki, ale ta gra jest dosyć prosta. Zresztą jeśli, jeśli nie jesteś jakimś wielkim master tiffem, yy, któremu zależy na tym, żeby być, nie wiem, niewidzialny i żeby być ninjom, tak, to, to nie starasz się tej gry przechodzić tak, wiesz, jako ghost, bo tam masz kilka jakby, gra ocenia w jaki sposób nie przyszedłeś kolejny rozdział, kolejną misję, mm -hmm. czy ją przyszedłeś właśnie absolutnie po cichu, nie zauważony przez nikogo, nikogo nie dotknąłeś, wiesz, ukradłeś, co miałeś ukryć, wymknąłeś się, to wtedy jesteś ghost. Jeśli korzystasz powiedzmy z takich rzeczy, czy na przykład coś się wydarzy, czy tam jakieś różne mm, elementy otoczenia wykorzystujesz, coś takiego, to gra może nazwać się oportunistą, nie wiem, spryciarzem, czy coś w tym stylu, lub możesz być w ogóle drapieżcą, predatorem. I tak akad okazało się, że jest moją domeną, bo ja generalnie bardzo lubiłem bawić się w takiego sama fischera, który gdzieś tam zachodzi od tyłu tych strażników, wyłapuje pojedyncze, gdzieś obezwładnia, chowa ciała i spokojnie sobie później wtedy obserwuję ten teren, to co mam zrobić, tak? czyli na przykład nie, nie spieszyłem się gdzieś z, z, z, z, e, z w, złamywaniem zamków i takich rzeczy, tylko po prostu spokojnie sobie niej. Naprawdę, bardzo mi się podoba mhm. ta część Tifa, więc ja, ja ją polecam. To tak króciutko. Nie chciałem się specjalnie tutaj rozchodzić. Jeśli będziesz miał okazję zobaczyć Tifa właśnie i już można go naprawdę tanie teraz kupić, to, to polecam. Nie wiem, jak, jakby sobie poradzić na twoim poczciwym starutkim PCcie, ale, ale moim zdaniem, warto jest zobaczyć, tiwa. Drugą grą, którą gram i też o niej wspomniałem wcześniej. To jest Arkham Origins, Batman. mówiłeś no, to jest. Mówiłeś, że najczęst... Tak, to jest tam, powiedzmy, najsłabsza gra z, z tych wszystkich trzech części, ale nadal bardzo dobra. i Oczywiście to, co tam główny zaszczyt jaki był w stosunku tej gry, to jest to, że to w ogóle się kupy nie trzyma, że to jest w ogóle jakoś oderwane. Ja sobie postanowiłem tę grę, poza oczywiście samą rozgrywką, traktować jako coś, jak to wszystko jest w tym świecie. tak, Jako alternatywna historia. Jako coś w, stanie, w świecie równoległym. Bo tyle, ile właściwie z, y, bohaterów razy sto, to właściwie każdy miał swoją historię początku, niepoczątku, końca i tak dalej. Przedstawiono tysiące razy. Niektóre serie mm -hmm. były tam restartowane, różne wątki, więc nie jest dla mnie jakoś tam specjalnie trudnym do, do jakby zaakceptowania fakt, że ktoś postanawia za głowę Batmana, nie wiem tam co płacić, nie wiem, to jest 50 milionów dolarów, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, i nagle wszyscy złoczyńcy, których on jeszcze wcześniej nie widział, Yy, decydują się przybyć właśnie do, do Gotham i, i na niego zapolować. Nie? A że on jest tak, jakby nie chce narażać ludności Gotham, więc nie posta postanawia nie czekać na nich, a oni sami do niego przyjdą, tylko jednak wiesz, sam przeprowadza śledztwo i, i, i zajmuje się tym, żeby ich włapać. Tak. Poza tym to jest normalnie ten sam Batman, którego yy, znamy, czy, czy z Arkham Asam, czy tym bardziej na przykład z Arkham City. Czyli te wszystkie zabawki, mhm. do których jesteś przyzwyczajony, wiesz, ten wybuchający żel, y, radiowo stero, kontrolowane, sterowane y, baterangi, y, prze, przecudowne szybowanie Batmanem między, między budynkami, prawda? Jego wspaniały plerenga, to wszystko jest. Więc dla mnie, szczególnie teraz, jak znowu można bardzo tanie wyrwać tą grę, Batman jest warty tego, żeby, żeby w niego go zagrać. No, być może po niego sięgnę, tylko to jest tak, jak mówisz yy, i tak jak, tak jak ci recenzenci zwracali uwagę, że jednak generalnie yy, już chyba ten temat jest wyeksploatowany, wiesz, i wydaje mi mm -hmm. się, że... No rozumiem, chodzi. tylko widzisz, teraz powstaje kolejna część Batmana i nazywa się Arkham Knight. I wiem, w ogóle to jest to newsletter. I to jest, wiesz jaki jest problem z tym I, i, to, i wiesz wiele osób to zauważyło. No ja wiem, problem jest taki, że to nie wyjdzie na Wii U, no. Nie, to, to, to tak, to, ale drugim mniej ważnym, w takim razie najistotniejszy problem no. to, oczywiście to jest że nie wyjdzie na Wii U, ale takim yy, ważnym elementem tego jest to, że zobacz, Arkham stało się tak silną marką, że właściwie yy, yy, przecież to był zawsze Gotham Knight, tak? Rycerz Gotham. To był no tak. Batman był zawsze związany z tym miastem. Arkham to było to była Ale Arkham to jest tylko wyspa jakaś, tak? To jest czy dzielnica? No wiesz, oni cały czas zmieniali to, bo wiesz, Arkham na początku no tak. to oczywiście to był ten kompleks zakład psychiatryczny dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. I to było w, w pierwszej części wykorzystano fantastycznie, a w drugiej części postanowiono jakby to połączyć, czyli jakby część Gotham, która została jakby Coś jak ucieczka z Nowego Jorku, że wiesz, Manhattan został poświęcony jako, jako ta wyspa dla przestępców i oni sobie mieszkają. I tak właściwie z Arkham City, że poświęcono hmm. część Gotham, żeby to było to, to, to miejsce, gdzie te przestępcy sobie tam żyją i tak dalej. No tak. I z Arkham Origins no to jest akurat, wiesz, znowu tam grubymi mieliśmy myślite, bo akurat, o ile akcja się toczy w Gotham, tam, w gwiazdkę tam, świąt, to Problem właśnie z tym, że to już właściwie wszystko teraz, wszystkie gry będą się nazywać Arkham coś tam. Jakby, nie wiem, Batman sam w sobie nie jest wystarczająco silną marką, żeby nie można na przykład nazywać kolejnej gry Batman, Batman Gotham Knight, tylko musisz No To jest dla mnie w ogóle takie dosyć zastanawiające. No ciekawe, nie, to, to zastanawiające też, bo no, ale sumie, że Gotham ja się Knight cieszę, jaka z każdej z gry połce, z to, to będzie większe. Mhm. Szczególnie, że no, ja... tą grę na Arkham Knight robią goście od Rocksteady, którzy sobie zrobili przerwę od od tego batmana właśnie jak to mówić <laughs> arkhamowego niby origins. Bo, tak bo, to, bo origins zrobili zupełnie inni ludzie i dlatego I to, wiele... W Arkham wiele z tego co ja się orientuje to tam jest chyba inne, inne osoby podkładały głosy batmana i tego jokera nie mm -hmm. Mm -hmm. czy nie to, to już nie są to już nie jest ten sam zestaw postaci to, to nie są ci sami aktorzy, Szczerze którzy... to ja nie nie, nie przyzywają się tak bardzo nadal Aha. brzmi ja ten, ja jak słyszałem Kevin to no właśnie, Kevin Conroy, ale to chyba już nie jest Kevin Conroy A i ten czy, drugi. Czy, Mark Hamill Jokera. Jeszcze do AK z Jokerem w ogóle nie miałem konfrontacji. Nawet, nawet nie wiem, czy, czy jest. Ja, jak jestem dosyć wczesnym etapie, tam poznałem może kilka, kilka osób tam, prawda, Black Mask, Penguin, Penguin przepraszam, Enigma. Tak, parę takich osób, no nie, które, które znasz z tego, no i oczywiście masz jakby wszystkich, bo tam jest to całe intro, to właśnie... Tak, wszystko... Mark Hamill tylko, tylko podkładał głos w Batman Arkham Asylum i Batman Arkham City. Zresztą Arkham City ma jedno z, z takich najlepszych na, takich zakończeń, jeśli chodzi o właśnie takie, takie rzeczy. E, no, komiksowych bohaterów, takich złoczyńców, wiesz, bo to jest, to jest taki duet właściwie no, wręcz ponadczasowy. Ten Joker i Batman. Ten ich A nie zdradzaj mi, bo ja jeszcze nie nie, no, ale chodzi mi o to, że po prostu jest jest warto, żebyś z, z, przeszedł żebyś się nie zniechęcił przypadkiem. Bo, no, przejdę, Bo przejdę, mi się bardzo nadzieję. zakończenie podobało. Tam jest bardzo taki y, klasyczny, y, skliwy moment. Ale, y, drogi Riuszu, bo musimy powoli kończyć. Y, chciałem cię no. tylko zapytać, czy w takim razie y, było coś jeszcze takiego ciekawego, co na przykład widziałeś, y, może w coś zagrałeś. Nie musi być Koniecznie to gra elektroniczna. Robić... Nie wiem, czy chcesz usłyszeć, ale grałem, odświeżyłem sobie Władcy pierścieni grę karcianą, ale nie wiem, czy chcesz, żebym o tym mówił. Akurat, bo ty miałeś mnie miał o coś chyba, tak pamiętasz, jak żeśmy się rozmawiali. A, właśnie, tym dobrze. To, a propos gps Władcy pierścieni rozmawialiśmy, więc jak ktoś chce usłyszeć opinię na temat władcy pierścieni, już gry i to prawdopodobnie może się kilka odcinków cofnąć do tyłu cofnąć, przepraszam, kilka odcinków A teraz mam opinię jeszcze lepszą, ale nieważne Dobra, tak, no. o, 5 na 10, znaczek Fantasma Znaczek koniki Gier co? 5 na 10? 10 na 5 10 na 5, wychodzi no kolejna karcianka będzie się nazywać Conquest i jest w uniwersum Warhammera 40 tysięcy o nie, w ogóle mnie ten Warhammer nie interesuje, Oj, ale to jest, nie. to jest karcianka pewnie od FFG tak, tak Fastest Ice Games to daje to jest... tak żywą karciangę, czyli Living Hard Game i to jest... Co, ja, ja powiem tak, ja szybko ci wchodzę w słowo i powiem tak, dla mnie Władca Pierścieni jest największym atutem tej gry, jest fakt, że można grać samemu i największa zabawa polega na tym, że układasz te różne deki, czyli masz w zasadzie tą metagrę, którą masz w każdej karciance, czyli, czyli po prostu składasz najlepszą talię albo najlepszą talię na, na, na dany moment jak, z całej puli kart, którymi dysponujesz, ponieważ, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ludzie wiedzą co to jest gra LCG, czyli LCG Living Card Game, to jest... czyli to jest jest tylko że kart się nie zbiera, nie kolekcjonuje, tylko od razu się. Tak, karty nie, wartości, karty nie mają takiej wartości. Karty generalnie, poza oczywiście wartością sklepową, żeby je kupić, nie mają żadnej wartości no, w tym sensie. Tak. Kolekcjonerskiej, tak. W tym sensie, że nie ma takiej sytuacji, co więcej, w każdym pudełku, czy w każdym dodatku, który, który do takiej garcianki wychodzi, masz określoną pulę kart i każdy gracz, który to kupi, dostaje dokładnie taką samą pulę kart. Co więcej, dostaje wszystkie karty w trzech wersjach, bo bo w przypadku Władcy Pierścieni po trzy kart, takie same karty mogą wejść do talii. I, i, i generalnie jakby nie ma tego aspektu takiego stricte kolekcjonerskiego, czy... czy w, wymiany, polegającego na tej wymianie między graczami, albo faktu, że ja kiedyś kupiłem sobie stary taki zestaw do, do Magica, chyba do zeszłorocznego Deck Builder's Toolkit i pamiętam, że wyciągnąłem tam kartę, za którą później sprzedałem za 60 zł czy 70 i, i ta kwota sprawiła, że pokryłem kuźwa cały koszt tego Deck Builder's Toolkit, To mi się wszystko zwróciło praktycznie od razu. Może mhm. to jest fajne, jeżeli ktoś nie podchodzi kolekcjonersko. Tylko problem polega na tym, że w Magicka nie można grać samemu, a, a, a we Władcy Pierścieni gramy zawsze przeciwko talii, wydalności, są przygody, każdy dodatek zawiera nową przygodę w podstawce ileś tam tych przygód jest i tak dalej, więc ja powiem tak to co nie mnie przekonało mnie na przykład do Netrunnera jest to, że Dachman, Damian Paluch Aga Dachman mieszka gdzieś ku... w jakimś wygwizdowie i, tak. i dlatego nie możemy to grać bo ja bym tak. z tobą grał stary w, w nie, tego, ja, ja, wiem, to jest... ja ja bym się bardzo z tego cieszył a problem ja dodatkowy z... mam z Netrunnerem taki że i to jest chyba problem z tymi, z tymi karciankami popularnymi i to było, i ten moim zdaniem jest problem z, z, z Gromotron, jest problem z Ktulu, z i teraz jest Nedrennerem, że o ile te karcianki nie są kolekcjonerskie, czy nie musisz się bić o te karty i tak dalej, kupujesz, to tych dodatków wychodzi za trzęsienie. Jest strasznie tego dużo. Ale I w wiesz, w jest... tracisz właściwie, no nie wiesz co się dzieje, bo nagle ja, ja na przykład, wystarczy, że dwa, trzy miesiące nie śledzę, co się tam nowego pojawiło, a już wyszły na przykład za 2-3 dodatki. No ja tak, bo to. Pracuje... Bo ja pamiętaj o tym, że, że, że netrunner ogromną popularność osiągnął. Graczy jest multum, rzeczywiście można grać zawsze, można chodzić do klubów, tylko generalnie mi się nie chce chodzić do klubów, tak? Ja, ja wolę, wiesz, i grać z przypadkowymi ludźmi, jeszcze się umawiać na jakichś forach, kuźwa, hmm. to już mi zakrawa na jakąś, wiesz, na, na tak, jakąś tak. paranoję, Sek no. Sekta. Sekta, tak. Także, się, coś, takiego, coś, coś takiego mnie kompletnie nie interesuje, ale, ale dlatego mówię, no jakbym miał jakiegoś yy, dobrego znajomego, który. który który, który byłby na miejscu, to chętnie bym grał. I dlatego właśnie przekonujemy mnie Władca Pierścieni, bo mam to samo w zasadzie, czyli to największa przyjemność w ogóle w karciankach to jest zawsze zbudowanie deku i później sprawdzanie tego deku, znowu jak on, jak on sobie radzi przeciwko innemu mm -hmm. dekowi i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie, no w Władcy Pierścieni ja nie mam tego przeciwnika, tym przeciwnikiem jest zawsze talia wydarzeń, więc ja mogę sobie konstruować różne deki i patrzeć różne kombinacje kart, no i to jest najwspanialsze w tej grze. I Ale się czujesz, się. Że, czujesz, że jesteś jakby, czujesz wyzwanie? No, czyjesz, czujesz, się, że jesteś że... tym małym hobbitem, który no nie, no ja się fabularnie niesamowicie... Dla mnie Wacepie Ścienik-Garcianka to jest w ogóle gra niesamowicie te, fabularna, niesamowicie tematyczna i, i jedna z, naj, z, najlepiej, z najlepiej odtwarzających w ogóle fabułę i, i budujących klimat i atmosferę. Polecam Ci obejrzeć y, takie gameplaye, w których y, facet grając prowadzi w ogóle narrację i, i wtedy widzisz, że jak on wykłada kartę... to pamiętam, wspominałeś tak, że po prostu cały czas tak, prostu on, on, on do, dopowiada, dobie, takie prawie RPG z tego się do, On sobie dopowiada. Ja sobie tego nie muszę dopowiadać, ale ja to czuję, tak? Ja nie mam takiego problemu, że ja wykładam nagle postacie i, i tutaj dokładam jakiś dodatek i to powoduje, tak? Znaczy, bo, bo te, Po pierwsze, na tych kartach zawsze są fragmenty z powieści, no może nie na wszystkich, ale na większości są, są takie flavor teksty. Tak. Po drugie, te, te karty są, musisz się ze mną zgodzić i nie pozwalam ci się nie zgodzić, są, są pięknie wykonane i, i mają piękne grafiki no, generalnie. Nie są, tak. Mi się szalenie podoba w tej grze to, że, że te grafiki nie są w ogóle wzorowane na filmie, tylko to są w ogóle rysownicy i, i tam na tej grze kolekcjonerskiej chyba to było wzorowane. Czy, czy nie chcę tam wchodzić w jakieś szczegóły, bo się na tym nie znam, mówiąc szczerze. Jakby i, I to wszystko generalnie tworzy niesamowity klimat i, i buduje niesamowitą, niesamowitą opowieść. No. Dobrze, to tak, ja tak. tylko w, koń, kończąc właściwie... Warhammer'ze szybko, ale o... rozumiem, że ten Warhammer będzie grą, że tak powiem, na dwóch graczy. Tak, tak. Ech, to już w ogóle... Karty też prześlicznie wyglądają, zresztą yy, właściwie teraz co karcianka wydawana przez Living Card Games, to te wszystkie te karcianki wyglądają bardzo dobrze, że jakby ta oprawa jest y, fenomenalna. Tylko widzisz, no problem jest taki, A że rzeczywiście będzie to, potrzeba to mieć to Czy znaczy, Pewnie w też jest nierówna, nie wszystkie postacie super wyglądają, ale... No i się w ogóle ale... zastanawiam, jak to będzie zrobione, jeśli chodzi o podstawkę, bo tych frakcji, które y, o ile tam graczy jest dwóch, tak, no to tutaj wiadomo, że w jakiś stopniu możesz mieć no, kilka rodzajów? Nie, Na frakcji jest ile. Powiedz, po, powiedz, ile jest frakcji. No znaczy ja, ja się nie znam, ale tam wygląda to, że masz jak że y, Imperial Guard, Space Marines, Tau, Eldar, Dark Eldar, e, Chaos, ale 6, 7, 6? Nie, no wygląda, że siedem masz. Że to tylko że to są no, tylko że to są frakcje. To są w ogóle. To że kolory, nie? Ale ty mówisz, że to są frakcje w ogóle w Warhammerze, tak? Mhm, mm mhm. Mm znaczy, znaczy, w tej uwagę... karciance, bo w Warhammerze tam jest jeszcze więcej, bo to jest... Nie, no posłuchaj, bo, słuchaj, bo, bo w, w tym, w Star Warsa no tak, generalnie, w karciance Star Warsowej, w którą też grałem jakiś czas temu, yy, to, było, to było tak, że, że w podstawce miałeś cztery frakcje, miałeś zalążki tak naprawdę, takie zupełnie podstawowe karty, z których i tak nie byłeś w stanie zbudować. Miałeś karty frakcji, jeszcze dwóch kolejnych frakcji, ale, ale miałeś tylko podstaw podstawowe karty z tych, które i tak nie pozwalały ci zbudować talii na, na, na tą frakcję. Mówię tutaj o rebeliantach chyba i o Banty Hunterach. I dopiero dokupienie wyszedł po, po, po pierwszym cyklu, znaczy jeszcze przed, przed zakończeniem pierwszego cyklu chyba, pojawił się dodatek yy, który dodawał właśnie dopiero te dwie, te dwie frakcje, czyli bantych hunterów i pozwalał wiesz. na budowanie pełnych talii. Znaczy, znaczy, generalnie ja z... rozumiem, że to być może być jak na przykład w Netranerze, czyli obierasz powiedzmy stronę tak i generalnie tak. masz jakiegoś tam, powiedzmy, jeśli masz dowódcę z Chaosu czy tam dowódcę z Space Marines, to oczywiście możesz sobie stworzyć tam talię czysto Space Marinesową, ale jeśli tam powiedzmy jakieś tam punkty możesz przeznaczyć na dodatki z innych nie wiem, talii, to może tworzyć jakiś sojusz, nie? Na przykład, nie wiem, razem, razem z Eldarami, czy z jakimś, nie wiem, stał, nie wiem, czy jest taka możliwość, nie? Stworzyć po prostu takąś talię, taką tali taką lekko mieszaną. I oczywiście, no... Ale czy to nie będzie tak, że... Czekaj, bo patrzę na ten konkurs, czy to nie będzie tak, że to będziesz rywalizował po prostu... To jeszcze inaczej mechanika wygląda, to będziesz rywalizował pewnie o jakieś te... No może fajnie to wygląda. Nie, no to, jak, to jest jakaś walka o sektory, wiesz... Warhammer 40 tysięcy to jest tak najprostszy w ogóle na świecie, wiesz, fabularnie koncert. Czyli jest gość A i ma swoją drużynę, jest gość B ma swoją drużynę i oni się napierzają. Jedni tam w imię jakiegoś tam chaosu i tak dalej, inni w imię wielkiego inkwizytora i tak dalej, mając walczyć ten chaos. I oczywiście, wiesz, są szczegóły. Ja mam ja mam tutaj bardzo dobrego kolegę, który jest fascynuje się tym światem, właśnie 40, jest. No nie, wiem, jak ktoś chce, to na przykład nie wiem, Paweł występował w jednym z odcinków e, Fantasmieri, chyba w pierwszym odcinku Fantastycznej Fantasmagierii, gdzie rozmawiamy między innymi o grze fabularnej e, Warhammer 40 Więc on na pewno gdzieś mógłby różne takie rzeczy wyłapać z tego, co tam się dzieje. Ale oczywiście to jest jakoś tak uproszczone, tak samo jak ten, te, te, ten relik. Ta gra, ta magia no, i miecz oparta w świecie. No, magia i miecz, to jest tak, magia i miecz. Tak, tylko że oczywiście w świecie 40, 40 to świetna znaczy, oprawa. I to jest, to jest, i to jest świetna, umówmy, oprawa. Umówmy, świetna oprawa, i umówmy się, że ten, ten relik jest, jest jeszcze tak zrobiony, że on jednak korzysta z całego, że tak powiem, bagażu doświadczeń w ogóle te, tego talizmanu, czy talizmana, wszystko jedno, bo, bo tak naprawdę. To nie jest tak, że podstawka relika to jest dokładnie podstawka magii miecza. Bo podstawka relika to jest taki magia i miecz na sterydach już w oparciu o nowości, mm -hmm, które zostały tak. później wprowadzone w dodatkach. I pewne tak. rzeczy zostały z tej... Na przykład ta podstawka się już ponownie tak nie, nie, nie ciągnie, ta gra się już tak nie ciągnie jak ten talizman. Ja znam takich maniaków, którzy do dzisiaj mają rodzinę i grają w talizman. I... Ufajnie, nie wiem jak można grać w tę grę i, Polscy, żyją w świecie, Polscy... i żyją w świecie w gry, ale jak jest możliwe. Talizman, słuchaj, polskie gry dla, dla, to są takie. Talizman stary, ryzyko, to jest w ogóle Aha. kultowa gra planszowa eur... i oczywiście monopol. Eurobiznes, nie monopol. No, eurobiznes, tak. 30 zł kosztuje, można kupić Euro w super. Ale nie, ale to a propos, już właściwie to możemy kończyć. Ja tylko tak chciałem wspomnieć o tym, tym kwestie, bo. mnie ten kosy i karty rzeczywiście podoba mi się. Fajna stycznia wyglądają. No, no, no, fajnie, są, fajnie tak właśnie. tych, tych, tych, tych dowódców. No fenomenalnie są zrobione, ale są Tylko z kim ja wtedy tak małem... no... Widzisz, to jest to jest możemy zrobić tak, jak niektórzy robią, e, Ziem, no, zamontować osaganiach. kamerki, zamontować kamerki, skierowane A, no, no. na stół, to już się to już się i byśmy wtedy przez Skype'a sobie rozmawiali, kamerki pokazywały stół. I słuchaj, w takiej grze, jak na przykład Netrunner, czy, czy Ty musisz dotykać moich kart, to też mi powiesz, że, że tą, tą i tą kartę chcesz, ty interesuje, czy odsłania pokazuje. Musimy to zrobić. Musimy w takim razie. Ja mam dobrą kamerę podłączoną tutaj do tego komputera, ty masz na pewno jakąś super kamerę VHS. Więc... No właśnie nie mam, ale, ale nie mam teraz netrenera, ale rzeczywiście zastanówmy się nad tym, to będziemy mogli grać, to kupię podstawkę netranera wtedy, rzeczywiście, bo jest... mi się strasznie podoba, a wiem, że moja żona w nią ze mną nigdy nie zagra. Niestety podzielam ten ból tutaj, e, łączy się ból. W takim razie panowie, panowie przepraszam. Nie ma tej taki. No, jesteśmy my e dwa. Kyldan no. jest z duchem. E Grudan mam nadzieję, że, że się wykoruje do następnego odcinka, bo obiecał, że jaka The Last of Us będziemy wtedy rozmawiać na temat tej gry. Więc... Tak, rzeczywiście, masz rację, kamerka I ta kamerka by mi pokazywała mój stół, a ja bym widział na ekranie twój stół i ty byś wtedy widział. No faktycznie to jest świetne rozwiązanie. I tak będziemy robić w takim razie. Więc tak to jest projekt, robić. który musimy w ciągu tygodnia w takim razie doprowadzić do, do realizacji. E e e I Dobra. to ja Możemy... tylko ale nie, tylko że ja, jest... ja nie mam kamerki. Od kogoś i, i, nie, i tak. mam na, chyba że mam na laptopie, ale to wiesz, tam jakaś, znaczy, to musiałbym jakoś inaczej... To tylko do komunikacji, wiesz, żeby rozmawiać, a resztę się... A i podłączyłbym coś. laptop do, do telewizora i bym na telewizorze widział obraz ciebie, a ty byś z kamerki, z laptopa chyba mógł ściągać wtedy, nie? Bo on wtedy kamerka może działać. Oczywiście, wszystko. ci w Skype, włączamy Stary. sobie konferencję na Skype'ie, my tutaj sobie rozmawiamy, a kamery są skierowane na stół, Wiesz, ręce na stół, gramy Super. czysto. Podoba mi się ta idea. Dobra. To teraz się zastanowimy, ten, czy będziemy grali w Netrunnera, czy poczekamy na Conquest. Mi wszystko jedno, Juriuszu. mi wszystko jedno. Więc ja chciałem jeszcze po... no. po... pozdrowić, nie pozdrowić. Ja chciałem polecić, ale właściwie to braknie nam czasu na dłuższe omówienie. Serię filmów Percy Jackson. Jak ktoś lubi przygodowe filmy, gdzie ja bohaterem lubię. jest Hmm. Percy Jackson i bohaterowie był, tam Niebios, sami byli. Tak, świetna, tak, tak. świetna, no świetna. Szczególnie to w eee, <grym> ta i część jest... <grym>, Więc ja tutaj dziękuję. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tych słuchaczy, którzy, szczególnie tych, wszystkich naszych którzy słuchaczy. Nas ale... tych, tych, którzy szy... nas nie lubią. Tych, którzy, nie lubią, którzy nas nie lubią, uściski. Ja, ja uwielbiam tych, co nas nie lubią, bo to są tacy najbardziej tak zaangażowani. Wiesz, tak, to, żeby komuś to powiedzieć, lubi mi, przemyć uwagę ale, ale odwagę też... cywilną, ja też mam odwagę cywilną jak się podpiszę Uber, Poundzor, coś tam i bardzo dziękuję wszystkim tym naszym słuchaczom, którzy jednak komentują na naszej stronie nie, no słuchajcie 50 komentarzy budzi szacunek, respekt, respekt naprawdę, respekt pamiętajcie, że... słuchajcie, 100 komentarzy to jest moim zdaniem piękna, piękna liczba, no, 100 komentarzy w tym, pod tym odcinkiem, kto da więcej? I tutaj ci powiem... a następny odcinek dopiero będzie jak tu będzie 100 komentarzy no tak do... <śmiech> waluta <śmiech> waluta przetargowa no. No, ostatnio dostałem podwyżkę 95 no, komentarzy miesięcznie yy, o, dobrze już. w takim razie kończymy ja tylko powiem, że 100 komentarzy to jest pikuś bo kiedyś yy, lekko robiliśmy 100 komentarzy pod, pod odcinkiem pamiętasz to są te czasy, już. Tak, miałeś wtedy 360. Nie pamiętam, ale ale wydaje mi się, że skoro tak mówisz, to może i tak było. Ja mam nadzieję, że na przykład dadzą sobie znać te osoby, które są na nas od początku i Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy są z nami właśnie i raz na jakiś czas jak, meldują się, ale chcielibyśmy zobaczyć, na... co, co, co myślicie, tak, jak piszę. się i tak dalej. Więc ale piszę. patrzę na przykład, stary, na twoje, twoje niesamowite podsumowanie siódmej generacji konsol i, i widzę ten jeden komentarz i zaraz się okaże, że to jeszcze, a nie, to już myślałem, że to ty sam napisałeś, no i chciałem się pochwalić, świetny tekst, ale to napisał ktoś inny. Ale jest, a tekst jest fantastyczny. To jest fantastyczny stary, to jest absolutnie tekst, który całkowicie zmienia w ogóle spojrzenie na, tak. na, na branżę. W szkołach, gdzie uczą dziennikarzy generację. branży, Ta generacja w obliczu tego tekstu. Słuchaj, to ja chciałem właśnie zapowiedzieć, że w najbliższej przyszłości zrobimy takie podsumowanie wszystkich generacji w odcinku. Dzięki już jeszcze raz i dziękuję sobie. Bo ty mnie nie podziękujesz. No tak, jak ja Ja Ci nie podziękuję, są, ale jesteś niesprawiedliwy. Ja Tobie też dziękuję, ja tobie też dziękuję. Dziękuję ci, to ja ci dziękuję. <grywanie> dziękuję ci za dziękuję ci za prowadzenie tego podcastu i dziękuję za to, że się podzieliłeś informacjami na temat tego, w co ostatnio grałeś. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić w naszej stronie ww.fantasmagiera.net i przede wszystkim dużo komentować, już na Facebooku polecać na Do słyszenia za tydzień. Hej! Ja cię lubię na przykład na Facebooku.